Gawę Feliga, nagrałeś to, kolejny odcinek. Ej, trochę było przerwy, trochę nieplanowanej w zasadzie, ale raczej nie było innej możliwości. Przekał Widzę, jak stand-up się dalej rozwija, postępuje geometrycznie, mam, mam wrażenie. I, I coraz więcej się o tym mówi, pisze, nie tylko w mediach, ale wśród odbiorców, jakoś tak w środowisku też. Wiadomo, wszyscy zawsze gadają o innych i, i okej, okay, no... W mediach oczywiście nadal piszą straszne bzdury czasem. E, już coraz mniej mnie to obchodzi. Ja chciałbym tylko, żeby wszyscy nauczyli się już pisać i odmieniać stand-up. Stand-uper, stand, -up, stand, -uper, stand I przestali na przykład pisać stand-up wielką literą w środku zdania. Ja Teatr albo komedia też tak piszecie? Że wczoraj poszedłem na wielką literą jogging i widziałem psa. Daj spokój. No. Widziałem, że była jakaś tam mini-gównoburza wynikająca z tego, co pisze Jacek Stramik. E, quiet Storm. E, Jacek Stramik pisze regularnie bloga, ostatnio pisał o tym, e, to się chyba nazywa Tartak Festival, czy jakoś tak. I tam był konkurs stand-upu i, i Jacek jako juror pisał o swoich wrażeniach, oceniał rzecz jasna, i, ale też jechał konkretnych komików e, wymieniając nazwiska. I zwykle zgadzam się, że, należy, że na przykład te ewidentne plagiaty, kradzieże żartów należy tępić. Ale, ale te bardziej subiektywne rzeczy, to, no, nie, wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to miał być tak jakiś pastisz czy coś, Chy chyba nie kupuję tego. Ale Stramik po pozuje trochę na takiego brzydki James Dean. Znaczy rzekomo brzydki, bo już, już każdy komik teraz musi być kurwa brzydki. Wszyscy gadają jak to mają ciężko ze swoją facjatą, nikt nie może być przystojny. Co już nikt nie może być ładny i zabawny? Bierzcie przykład ze mnie. Ale nasz James Kurt Bukowski, jedzie tam ludzi po imieniu. No ale pamiętaj mi, że występujesz, Stramik, na jednej scenie z Mariuszem Kałamagą. Nie? Znaczy, wiem, wiem, że nie zapomniałeś. A Mariusz, przepraszam, pan, pani Mariuszu, bo, bo nie mieliśmy przyjemności się poznać. Opowiada pan kawały, je, jeśli się nie mylę, tak? To, to znaczy dowcipy, takie, takie uliczne dowcipy z brodą, prawda? Z, no to jeśli ktoś chce zapłacić za taki występ, to w porządku, ale nie nazywajmy tego stand-upem, okay? znaczy, Bo to nie są, to nie jest stand-up. Dajcie spokój, to nie są lata 50, trzeba mieć coś więcej. Ja wiem, że teraz Jacek już pisze znów o czymś innym, i nie czytałem też tam już wszystkich komentarzy, jeszcze przynajmniej nie chciało mi się. Mimo wszystko nie zarzucę też Stramikowi e, braku dystansu do siebie i wszystko to jest takie trochę śmieszne, e, do czego zmierzam. Fajnie, że jest jakaś komunikacja, że różni ludzie piszą o stand-upie i nawet trochę o tym, co się dzieje za kulisami, ale nie wszystkie brudy trzeba prać publicznie, nie wszystko jest warte publikacji i to czego jestem bardziej pewien chyba to jest, że może powinniśmy trochę mniej, wszyscy powinni trochę mniej gadać i pisać o innych komikach a pisać trochę więcej dobrych żartów, co? Ja mówię, piszmy nowy materiał, bez kitu warto się skupić na tym natomiast parę osób mówiło mi też, że ja jakoś nie ujawniam się ze swoim zdaniem w tym podcaście i w tych rozmowach i, I czasami faktycznie tak, tak jest, i to wynika głównie z tego, że im dłużej to robię i im więcej występujących się pojawia ogólnie, tym większe są szanse, że będę rozmawiał z kimś, kogo humor mi nie odpowiada. I z kim może nawet zasadniczo nie zgadzam się co do tego, co jest zabawne i dlaczego, i tak dalej. I, i, ale jednocześnie nie chcę całkiem pozbawiać innych możliwości e, posłuchania, co ta osoba ma do powiedzenia i co, co przedstawia, reprezentuje sobą. I, i wtedy może mi się trochę gorzej z taką osobą rozmawiać. E, no ale więc tym bardziej nie ben, nie mówiłbym, ej, sorry, e, nie próbuj już żartować, bo nie chcę się nerwowo uśmiechać. Gdyby twarz mi się męczy od tego. I moja opinia to jest tylko jedna z wielu i musiałbym mieć naprawdę mocny powód, żeby w ogóle nie chcieć kogoś tu zaprosić na przykład. Ale słuchajcie, oczywiście, że mam swoje zdanie, no i wyrażam je, gdy tylko mogę i gdy to stosowne, dlatego teraz... Będzie lista komików, którzy, moim zdaniem, nie powinni już nigdy sięgać po mikrofon, nigdy już występować publicznie tym bardziej za pieniądze, bo albo świadomie, nagminnie kradną żarty, albo po prostu obrażają wszystkich swoim żałosnym gustem i poziomem. I uwaga, czytam nazwiska. Ej, sorry Lotek, że akurat przed tobą taki wstęp Ale na kogoś musiało paść Z Lotkiem akurat dobrze się rozmawiało Posłuchajcie Najbardziej roześmiany komik w Polsce Przed wami Łukasz Lotkowski Nagrałeś to Nagrałeś to <try> Co <Zajuniecznie. try> Nie muszę tego puszczać, może puścić tylko twój śmiech sam na początku, o, będzie dokładnie. wiadomo od razu z kim rozmawiam. No. Okay. Od, od kiedy masz lotek? E, wiesz co, od pierwszej klasy podstawówki. Mój co brat to? jest dwa raka, lata starszy od mnie uh -huh. i on już dostał lotek i był duży lotek i mało lotek po prostu w tak? No Duży lotek i mały lotek? Niestety wymyślił był... to wuefista, bo nie, nie z nazwiska, że jest przez D chyba i, i zostało już lotek. <laughs> wuefista, specjalista od onty... językowy? No, bo a... był fenomenalny, fenomenalny. Twój brat jest i, ile starszy? E, ja mam dwóch braci. Jeden jest Aha. dwa lata starszy, a drugi osiem. To testowałeś w Pierdol trochę, czy nie? Regularnie, regularnie. regularnie tak, tak, jesteś tak. Za... Ale, tylko, ale tylko od nich, nie? Nikt inny nie w pierdolić, ale o, no tak. od nich to regularnie. Czyli zahartowany jesteś, ale jednocześnie by bronili cię, tak? Aby tak, tak. Mu to nie dotknął. To... Kiedyś miałem taką akcję, że gość. Goście... Znaczy, ja zaczynałem do starszego gościa po prostu podstawówcę i on mi wpierdzielił i wróciłem później na chatę i był mój brat z kolegą. i opowiedziałem mu całą sytuację, bo byłem tam zapłakany, że dostałem w Pierdol. I mój brat powiedział, no stary, zasłużyłeś, no to trudno, nie? Ja w tym roku ja ten niej przyszedł i mnie przeprosił I okazało się, że ten kolega mojego brata, który to słyszał, stwierdził, że to jest nie w porządku, nie? I tam tego naprostował, żeby mnie przeprosił Po stałówce miałem luzy właśnie Bo najstarsi znali najstarszego, a ci niżej znali tego średniego Aha. I miałem luz zawsze Miałeś plecy No jak? Prawie jak w pierdlu, kurwa Wiesz, Mokotów, kurwa Tak, Zmokotowa jesteś? No, zmokotowa, zmokotowa. To, to gdzie się wychowywałeś? Wiesz, co? W okolice domaniewskie, tam jest takie aha, osiedle bryły, aha. takie blokowisko, takie stricte. E... no, komu się udało sam to uciec, to uciekł, nie? to został. To został. Teraz Dobra. tam już jest blok na bloku, jeszcze mieliśmy, wiesz, jakieś tam górkę, że na sankach się zjeżdżało, jakiś lasek, co były cztery drzewa, i to był dla nas coś lasek, już były spacery po lesie, wiesz, gruszki, zajebiście. Daj. Komu się udało uciec, to uciec, jak jakieś jak, jak, te apartamenty na na jakiś project, projects, nie? Także. Daj, czy wiesz co, no, czy to. Kto mógł się wybić? To... Ale wiesz co, ci co zostali, to faktycznie nic dobrego z nich nie wyrosło. Tak. No jednak nie. Aha. Masz jakiś kontakt właśnie z ludźmi jeszcze z podstawówki, czy coś takiego? Wiesz co, w to sumie... się zawsze urywa trochę, nie? No wiadomo, że się urywa, naturalne, ale mam taki paru kumpi, że się spotykam, ale nie tak, nie tak regularnie. Tak. Jakieś urodziny są, czy coś, bo ja mhm. też robiłem tak, że lubiłem poznawać moich znajomych ze moimi znajomymi, prawda? Czyli mhm. z liceum moich znajomy poznali moich znajomych z podstawówki. Później ze studiach tak samo, no i teraz na przykład, mój kolega ze studiów kumpluje się mega z moim kumplem z podstawówki, razem pracują, tak. bo się po prostu wypoznajesz mhm. ze mnie. Nie? No, Czyli to się sprawdza, nie? Bo ja myślałem, że tylko że takie imprezy, gdzie przychodzili ludzie z różnych kręgów, to, to nie zostają w swoich obozach i, i nie, nie miksują się. Odpowiednia ilość alkoholu musi być, tak? Żeby no oczywiście. Te, to... Ja organizowałem w ogóle wszystkie wyjazdy, nie? Jakieś majówka, jakieś żagle i zgarniałem właśnie całą ekipę zwykle. jesteś takim kaowcem. Ja, no. Wiesz, to bardziej byłem, jak miałem to Aha. czas jeszcze, nie? Jak no, miałem okay. tak, no, tak, wiesz, na studiach miałem dużo czasu, później jak pracowałem w tej pierwszej mojej robocie, też miałem bardzo dużo czasu, więc z tym zajmowałem rzeczywiście, można powiedzieć, na pół etatu. A co studiowałeś? Studiowałem przez rok rok na Wyszyńskim matematykę mm -hmm. potem stwierdziłem, że spierdalałem stamtąd, bo to... Wiesz co, mieliśmy gadkę w autobusie, jak jakieś zadanie, żeśmy rozwiązywali i tak spojrzałem się na ludzi dookoła, że się na nas dziwnie patrzą i pomyślałem sobie, że po roku temu też się <śm> dziwnie <śm> patrzą <śm> takich lamusów, nie? Co go o geometrii tak. I stwierdziłem, że uciekam. Dostałem się na, po pierwszym roku na SGGW, na zarządzanie inżynierii produkcji i byłem akurat na wakacjach u mojej siostry ciedlecznej w Brukseli. I moja mama mi zadzwoniła, że, słuchaj, dostałeś się na te ZGW, nie? idziesz tam? I tak pomyślałem sobie, że mam jeden egzamin na wrześniu na matematyce, a tak jak poszedłem na SGGW, to jeszcze miesiąc mogę zostać tam u tej siostry. I to, było, to był powód, czemu zmieniłem uczelnię. Tak, Bo chciałem tak. dłużej posiedzieć z siostrą. No. Czyli długo siedziałeś w Brukseli? Wiesz co, tam mam rodzinę, która tam mieszka. Tam, wiesz, Ona się hajtnęła. To też śmieszna akcja, bo hajtnęła się z Laotańczykiem, nie? z gościem z Laosu. Uh -huh. e, I dziwne właśnie, ostatnio wiesz bo ona nie gada po angielsku, on nie gadał po polsku. Ja nie wiem, jak oni się hajtnęli, czy i nie gadają. w ogóle ze sobą. Muszę <grym> dopytać to... moją rodzinkę, wiesz bo naprawdę nie mam pojęcia jak to wyglądało. Ale oni tam mieszkały na stałe i ta moja starczy też na, jest moją rówieśniczką, więc tak e, oni przyjeżdżali na wakacje do Polski bardzo często. I taki kontakt fajnie złapaliśmy, więc jak miałem wolną chwilę, to zwykle leciałem właśnie do Brukseli. Nie masz ochoty wyjeżdżać gdzieś czasami? Co? Jesteś <śmianie> <śmianie> no, na wakacje na przykład? Nie. Nie <śmianie> na wakacje, wiadomo, ale w sensie przeprowadzać się gdzieś na stałe poza Polskę? Nie, nie ciągnął. Nie, nie ciągnął. Nie, nie Jakiś jakoś ten. Mi się podoba tutaj, tej, spoko. Tej. Wiesz, jak mam zostali swoich znajomych, wszystkich to bym chyba się to zapłakał, nie? Więc Jasne, tak. Nie, w ogóle nie do ich ciągle, żeby gdzieś za granicy. Zresztą nie podoba mi się za bardzo za granicą. Jeszcze nie z takiego kraju. Może może we Włoszech mógłbym zamieszkać, ale to głównie przez klimat Aha. i przez yy, no, wino i jedzenie. Tak. Ale, ale tak to, wiesz, nie, jakoś nie pociągamy. Za granica hmm. mi się średnio podoba. Okay. Widzę Cię trochę w roli takiego e, rzymskiego władcy, po... Z brzuchem walonym. No, na orgi. Ale, e... Dzięki. <laughs> Widzę cię tutaj, jak na orgi. Wiesz, tak to fajnie. No, może być wino i jedzenie, no wiesz, tam se, to wtedy wszystko obejmowało chyba nie. Czyli e, studiów nie skończyłeś, tak? Nie, żebym ci ubliżał, ale to jest powtarzający, e, nie, nie, to jest powtarzający się motyw w ogóle, mam wrażenie. Um. E, nie, ja zdałem wszystkie egzaminy na SGGW, e, żeby już musiałem tylko napisać pracę inżynierską, e, ale nie napisałem, wiesz co, Jakoś tak... Ja, nie, dla mnie to było zbyt trudne, żeby przełamać się, zmobilizować do tego, bo dla mnie to jest tak bez sensu, uh -huh. że zdałem wszystkie egzaminy, musiałem mieć pracę, czyli przepisać jakieś książki, tak. e, żeby mieć później tytuł inżyniera, który mi nic bym nie dał, nie? bo to na ZGW ja począłem na zarządzanie produkcji, ja myślałem, że czegoś fajnego się będę uczył, prawda? A tam połowa przedmiotów, oni po prostu mnie przygotowali na to, żebym ja przygotował ubojnie, Mleczarnie, uh -huh. hodowlę kurczaków żem to zoptymalizował tak. I, I to w ogóle nie jest mój klimat Masz nie? to w dupie jakby no, kompletnie. Nie, tak. uh -huh. no ale słuchaj, wiesz, tam, tam same świry były na tej uczelni Ale tak Nawet ci, którzy przyszli z Warszawy i tam już dzielnicza 3 lata Na tej uczelni to coś im się w baniach przestawiało i dla nich to wszystko, czego nas uczyli, stawało się nagle normalne. Mhm. Na przykład, słuchaj, była sytuacja, że uczyli nas o poidełkach dla kurczaków. Jest cała sala wykładowa i typ normalnie pokazuje, w ogóle poidełka dla kurczaków i że jest taka klapka, żeby tam nic, jakieś brudy nie wpadały do, tych, do tej wody. Tak. I nikt nie jest ciekawy na sali, nikt nie jest ciekawy, jak kurczak jest tego piją, skoro jest ta klapka, prawda? Mhm. Czy to jest fotokomórka, czy jak to w ogóle działa? No więc ja zapytałem się, jak, jak te poidełka działają. I on mówi, że no, obok jest przycisk, nie, który otwiera tę klapkę. I, i, słuchaj, I nikt nie jest ciągle ciekawy, nie. Moi koledzy, którzy... No też z Warszawy są. Ja rozumiem, że ktoś przyjechał w jakieś gospodarstwo, może dla niego jest coś, coś normalnego, prawda? Tak, tak. Dla nas to powinno być chyba abstrakcyjne. Więc ja znowu się pytam, nie, kto wciska ten przycisk, nie, koło tego polidełka. Tak. I typ mówi, no... Jak mówisz, zdziwiony pytają, kurczaki, no, kurczaki wciskają. Wiadomo, że Do, kurczaki. Dokładnie, ale słuchaj, i nikt nie jest i na mnie też patrzył, jak wiesz no, no tak, wiadomo, że kurczaki, nie? kto ma wciskać. I, okazało, I później jeszcze zapytałem się, e, a skąd one wiedzą, że muszą wcisnąć ten przycisk. I on powiedział, że uczył się od starszych kurczaków. Mhm. I to jest, to jest autentyk, dokładnie z tej tak. uczelni. Od starszych kurczaków. Albo miałem, słuchaj, no tak, bo sadownictwo, nawet miałem sadownictwo stare na tej uczelni. I gość pokazał nam jakieś, się jabłko e, i pokazujemy co to jest? Ja, wiesz, on do wcipnić, haha, mówię, gruszka, a on tak, to jest gruszka azjatycka, nie, nie uczelnia była, jak powiedziałem raz traktor, to mnie cała sala wyśmiała, nie, wszyscy, kurwa, Lotek, ciągnik, ciągnik tak, tak, tak. Traktor to jest taka nazwa dla, nie, dla laików, tak, Dokładnie, dla Dokładnie, tak, że nie w ogóle mnie nie ogarniasz, aha. jak to zdasz no i dlatego nie miałem tej pracy też, a już wtedy miałem, e, zawodowo już pracowałem i miałem dosyć spoko pracę, mhm. e, więc stwierdziłem, że to bez sensu, bo to Ej. mi się do niczego nigdy nie przyda. A co, co robisz wtedy? E, no pracowałem w tej korporacji prawniczej, w której teraz pracuję aha. cały czas. Ja już 8 lat siedzę. Tak? No, zacząłem na studiach tam i tak się wiesz, rozkręciło. Już partnerem nie? wspólnikiem niedługo, co? <laughs> nie, nie, partnerem może tylko, wiesz, prawnik, ja nie jestem no, prawnikiem. No tak, aha. A teraz tam się zajmuję... Business Development, też okay. marketing prawniczy, tak. naprawdę, nuda straszna. Ale, no ale coś się tam trzyma jednak, nie? w sensie stały dochód czy coś więcej? Wiesz co, no na początku ja nie miałem w ogóle żadnej perspektywy, myślałem, co ja bym chciał robić w życiu, prawda? I czy nie zajmowałem się w ogóle stand-upem. E, żegluję od małego, więc myślałem, że może pójdę jakoś w żeglarstwo. Jak zacząłem hmm. po żeglować, to mi się bardzo ten klimat spodobał. Myślałem, że może na statkach będę pracował, e, ale potem zacząłem się orientować, jak to wygląda, żeby do tego do, dojść rzeczywiście. Nie Musiałem hmm. skończyć jakąś akademię morską. jak chciałem być nawigatorem. E, tylko jest robota, że pół roku czy nie mam pół roku jesteś. Ja też ja chciałem założyć zawsze rodzinę, więc e, stwierdziłem, że też robota nie dla mnie. Tak. A w tej pracy w korporacji wiesz miałem taką chujową robotę w archiwum, że po prostu... Oglądałem dziennie 6, 6 godzin seriale na przykład, prawda? Uh -huh. Na 9 godzin roboty. 3 godziny pracowałem tak, żeby zrobić dniówkę jakby, tak. a potem oglądałem wszystkie seriale, filmiki jakieś uh -huh. śmieszne i było strasznie ale miałem mnóstwo wolnego czasu, więc mogłem robić, co mi się już nie podobało. A potem właśnie dostałem awans tego business development, to wtedy nie mając jeszcze alternatywy jakiejś zawodowej, to stwierdziłem, że to jest fajna robota, bo codziennie jak coś innego się robi, wiesz, tak. nie ma takiej rutyny. No ale jak pojawił się stand-up i wiesz, zacząłem to robić i zacząłem, że po, nie wiem, po półtora roku, że może w perspektywie będzie można z tego, wiesz, się utrzymać nawet, nie? Jasne. No to ta praca, wiesz, tak coraz bardziej brzydła, brzydła, i jednak okazało się, że to zadowało mi się fajne, jednak jest chujowe, no tak, i już no, zmiar... się dośmiał tam siedzieć, nie? Zmiana perspektywy. Ale jak pracowałeś w archiwum, to co, yy, jakie seriale oglądasz, Jakieś trafiłeś, perełki czy po prostu? Nie wiem, tłukłeś przyjaciół, powtórki, w żeby zabić czas tylko. Wiesz co, nie, ja przyjaciół obejrzałem pięć razy wszystkie sezony, ale tak? oglądałem, obejrzałem stary wszystko. Obejrzałem Doktora House'a, wszystkie sezony, Rodzinę Soprano, wszystkie y sezony, wszystkie głupie komediowe sitcomy w sumie oglądałem. Najgorzej, y że teraz ja to kontynuuję, bo jak już zacząłem, teraz trochę y jestem ciekaw, co się dalej wydarzy. Wiesz, ten... Mimo, że są chujowe jakieś seriale, jest taki serial Two Broken Girls, Two tak, bro Broke Roads, bro girls. No, no, no. On naprawdę jest średnio zabawny ten serial, jest bardzo źle zagrany, moim zdaniem. Tak? I ale go tłukę cały czas. Ja uh już -huh. się przyzwyczaiłem, że to muszę go oglądać. Nie? się w fabułę, tam no. coś się rozwija, tak? Nic się nie rozwija. Nie, nie, no trochę się, nie. Chujo, się serio. Te postacie, coś, nie? <laughs> Nic się kurwa nie dzieje w tym serialu, ale oglądam, bo kurde, no, zacząłem to już skończę. Tak, tak. Jak grałem jakieś flashowe gierki, jakieś takie chujowe defense czy coś, uh -huh. to zawsze grałem do tego momentu, żeby faktycznie albo wygrać, albo już nie żadnego pewnego levela. I tłukłem po parę godzin, wiesz. Bo musiałem, mimo że już nuda, już nie miałem żadnego zainteresowania tą grą, musiałem skończyć się. Nie? Rozumiem, rozumiem. Czyli ma, masz taki ogólnie, taki tryk, żeby jak coś zaczniesz, to doprowadzić do końca, albo żeby... No niestety tak. To, to, jest... Jest, to jest nauka mojego ojca i to każdy... Z... Ja i moi bracia mamy tak Aha. samo wszyscy, nie? Że jak a, Pierwsze to jest, jak coś robisz, to, rób to dobrze, jak to jest chujowe. I faktycznie nawet jak robimy coś, czego nie lubimy, na przykład ja nie cierpię sprzątać, ale jak już sprzątam, no to, to jest na błysk, nie? Tak. że szczoteczką do zębów, wiesz, kibel po prostu jest na no, hardkorowo. Uh -huh. Musi być czysto i potem jestem wkurwiony na siebie, że kurwa trzy godziny tak. może to robiłem, nie? a robię to nie wiem, raz na pół roku takie sprzątanie, Aha, tak, na serio. Okay. Tak, no ale nie, ale to, to chyba jest dobra, dobra zasada, powiedzieć komuś coś takiego, żeby robić no, robić wszystko tak. dobrze i doprowadzać do końca, w sensie, ja mam... Też staram się robić dobrze, ale jak coś mnie nie, nie średnio interesuje czy coś, albo mam coś bardziej porywającego, to, to puszczam mnie i zajmuję się czym innym. No ja bym chciał I... tak zrobić, ale jak ja bym tak chciał odpuścić, to teraz mnie męczyło, żebym tego wrócił mhm. pewnie. No ale to pomogło ci w stand-upie na przykład, czy tam nie wiem, pisaniu żartów, cokolwiek? Nie. Znaczy, nie, nie, wydaje mi się, że nie. Nie, nie, nie, nie stosujesz tej samej <laughs> zasady do żartu? Do mycia Kibla, tak, ale do tego, do tego już. Nie, już, ja, ja, nie mam takiego pisania żartów, że siadam, wiesz, nad kartką i Daj. próbuję coś wymyślić. Tylko, już e, codziennie coś zapisuję sobie, nie? W mm -hmm. telefonie. Tak gdzieś raz w tygodniu to wszystko na papier przelewam, takie, mam taką plik w Wordzie, nie? Inspirację. Mm -hmm. I takie pojedyncze jakieś płęty, które mi panu na głowy, Tej. albo jakiś temat, który uważam, że wiesz, jest zabawny, albo że chcę po prostu o nim powiedzieć. Yes. Wydaje mi się, że jest tam coś śmiesznego w tym, można to jakoś to ugryźć. I, e, i, i później, bo wiesz, no, po prostu składam do kupy. Tej. Zapisujesz jakieś pojedyncze pomysły, to wiesz zawsze o, o co chodzi, bo czasami są... Już się nauczyłem nie pisać nie wiem, tak, żebym wiedział o co tak? chodzi, okay, no na no początku właśnie. mi uciekały strasznie Kumowe rękawiczki dla kury, tam napiszesz Dokładnie. i w ogóle nie wiadomo o co tam... No nie, co myślę, nie myślę, że z, ze sto żartów mi uciekło, bo zapisałem właśnie tak, że mówię na pewno zapamiętam to mm -hmm. i pojutrze będę wiedział, nie? Piraci, <laughs> nie wiem, piraci, kurwa, piraci. papuga, ha, ha, ha. Tak. <laughs> Ale teraz już zapisuję tak, już wiem mniej więcej, jakie jak, słowa Aha. klucze użyć, żebym kojarzył tak, później, o tak. co chodzi. To jak już o tym gadamy, bo masz tak, że masz jakieś właśnie luźne hasło, jakiś temat i z tą świadomością siadasz, rozpisujesz długi zupełnie fragment wtedy wówczas z głowy? Czy to, to się zaczynasz od zera, mhm. czy ci się to krystalizuje wcześniej w głowie i zapisujesz to, co już tam jest? Wiesz, wiesz co na, co przykład, na przykład teraz piszę żart, już nawet testowałem z dwa razy na tych naszych... Testowaniach towarzyskich zrobiłem, no. prawda? takie taki nasze nasz work in progress. Yy, I chciałem napisać o kurierach, że nie można się z nimi umówić normalnie nigdy, mm -hmm. nie. I tylko tyle zapisałem. Że tak. Po prostu uważam, że coś śmiesznego z tego wyniknie. Yy, I ja w domu później jak przygotowałem ten numer, to byłem ja przykład mam jakieś 5 minut, żeby o tym pogadać. Mm. Yy, to ja robię tak, że nie zapisuję, tylko ja włączam dyktafon i zaczynam nawijać. Nie? Aha, okay. I nawijam, jak już kończy mi się jakieś tam, nic z głowy nie przychodzi, to odsłuchuję to wszystko. Widzę, co, tam, co się nadaje, co nie nadaje, i tak robię to, nie wiem, 5-10 razy aż w końcu są jakieś, jakieś tam ręce i nogi. I szukam tak. później, która puenta będzie na koniec, jak to rozwinąć, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakiś związek był po prostu mhm. y, z tematu do tematu, prawda? I, i zapisuję później tylko same hasło. Nie? Ja nie zapisuję żartów słowo w słowo. No to fajnie. nie, Jesteś chyba pierwszą osobą, która mówiła o tym. Ja te, też tego, z tego korzystam czasami, ale która używa raczej nagrywania mhm. dźwięku niż, niż zapisywania, nie bo to wtedy też wychodzi bardziej Naturalnie trochę chyba, nie? Znaczy oczywiście no, można to później zapisać i się wyłączyć tego, ale... No wiesz, jak, jak jest jakiś żart, pierwszy moje żart, które pisałem właśnie, które miałem w głowie tak naprawdę. i Miałem tylko hasła, żeby puenty, żeby nie pomylić kolejności, prawda, rozpisana, ale lawirowałem sobie swobodnie między, między tymi mm. puentami. No jak mówisz to, wiesz, 50 raz, no to już wiesz dokładnie, jak to powiedzieć. Tak, tak? Już, tak. już mimo, że nie masz tego zapisanego, znasz każde słowo tego żartu, jak to powinno iść, żeby najlepiej jakby to wyszło. Wróćmy może do tego, jakby jak y, zacząłeś ze stand-upem, jak to się stało, kiedy... W... Był ten moment, bo rozumiem, domyślam się, że ty jesteś typem człowieka, że ty byłeś zawsze zabawny w towarzystwie i opowiadasz no. anegdoty i tak dalej, ludzie się z tego śmieją, i więc pewnie miałeś już te, od dawna tę świadomość, nie, że, tak, że tak. masz ten jakiś taki dar czy coś. Znaczy Wiedziałem, że po prostu potrafię być zabawny, nie? że potrafię się kogoś tam rozśmieszyć, bo jak mówisz, jak w towarzystwie siedzieliśmy, to ja zwykle właśnie z takim moim najlepszym kumplem to żeśmy brylowali, jeśli chodzi o Aha. żarty, szczególnie, że ja zawsze, zawsze byłem gruby, nie? znaczy... Od, od na studiach, już byłem takie gruby rzeczywiście, no to jakby nie masz wyjścia, nie? To już, <grym <grym żeby zainteresować swoją osobą, no to musi być coś więcej wiesz, tak, no, tak. niż zwykła rozmowa. <grym <grym> I kolega kiedyś, takiego miałem kolegę, który mi właśnie mówił, że kurde powinieneś coś zrobić właśnie z tym, że z tym darem jak to powiedziałeś, że rozmieszaniem. I tam mówi, że może kabaret, może coś, jakoś mi to w ogóle nigdy nie kręciło. I kiedyś mi kolega podesłał na fejsie y, link do wydarzenia, Open Mic, klub komediowy na Chłodnej wtedy jeszcze był. I ja dopiero zacząłem się interesować, że w Polsce wiesz, jest stand-up, bo już amerykański tam... Tak. Nie byłem jakimś mega fanem, ale już kilku komików znałem, prawda? I mhm. oglądałem ich filmiki na YouTubie i poszedłem ten Open Mic, tak przygotowałem właśnie z 5 minut, m, które poszło mi średnio bardzo. Kępa w ogóle prowadzi. wtedy. Tak? Tam pamiętam, że nie można było mieć alkoholu i on jakiegoś zgrzewę browarów przyniósł i publiczności Aha. rozdał. A, tak było coś. Takiego. No i, i, tam, i tam wyszedłem wiesz, na scenę I tam było wszystko taką nowością Że światło jest w oczy Że nagle są brawa, potem jest cisza tak, I to tak. mnie tak, tak wycofało po prostu uh -huh. e, I powiedziałem te 5 minut, ale poszło tak e, Średnio bardzo Ale stwierdziłem, że kurde, że coś spróbuję jeszcze raz I byłem akurat e, Zabrali mnie na izbę wytrzeźwie Aha. W zrażnicy miejsca ze 100 lat Bo ta historia jest wiesz, 80% prawdziwa tak. I poszedłem na opomaka później Do snu pszczoły i tam powiedziałem prostu historię jednego, do jednego, co Aha. mi się przydarzyło i tam poszło bardzo dobrze. I wtedy już tak wiesz, jak poszło zajebiście, nagle poczuło się te wszystkie emocje nie? i mówisz, tak. o kurde, to jest jednak zajebiste. Chciałbym jeszcze, jeszcze parę razy to zrobić. Dajcie nie? więcej. Nie? No dokładnie, dokładnie. I potem był ten konkurs open mic'owy, yy, też organizowany przez NAP Polska. I tam wygrałem ten, ten konkurs właśnie Aha. i podzwał się do mnie, podszedł do mnie Krzysiek Jans. On Wtedy z Karolem Mozelewskim mieli tę grupę Standard na marginesie A, tak. i zaprosił mnie, żebym wiesz, z nimi występował. Uh -huh. No i tam pojechaliśmy do Poznania, gdzieś tam do Sopotu, wiesz, takie początki, początki. No i tak się zaczęło tak naprawdę, nie? Ja to pamiętam chyba mniej więcej, ten pierwszy open mic, co występowałeś, to kiedy to było? Trzy lata temu. Trzy gdzieś. lata temu. W no. przełoży to na, na inżynierskiej, tak jeszcze? Tak, tak, tak. tak, tak, tak, tak. To było w ogóle, tam kiedyś występowałem i to było dzień przed tym pożarem, nie? kiedy to wszystko spłonęło. Tak? Kiedyś, no. To nie, to nie był ten, który o teraz mówiłem, no tak, ale ja No ja nie może lepiej. lepiej się nie przyznałem. Co? Nie, paliłem na zewnątrz, rzucałem na siano, także. <grym> Od razu po tym, jak zacząłeś, jakiś czas później pojechaliście w trasę, czy zrobiłeś taki przeskok? W czasie, w sensie, eee, że już Nie, to było się wyjazdy, szybko, jak... tak. bo nagrodą z ten open mic było to, że mogłem supportować na Polska na Aha. występach w Warszawie. A, okay. I tam ze trzy razy właśnie przygotowałem za każdym razem jakieś nowe pięć minut. Ale jeszcze w ogóle nie wiedziałem, co ja robię. Ja, ja w ogóle nie miałem pojęcia teoretycznego, jak to powinno wyglądać, jasne, więc jasne. po prostu szukałem czegoś śmiesznego i tak na szybko coś tam pisałem. Eee, ale nie, dosłownie, z dwa tygodnie później już byliśmy tam właśnie w Poznaniu, potem z tydzień później w Sobocie i bardzo szybko mi mhm. to poszło po prostu. Tak. Także niech nie, nie, nie chodziłem po panekach, wiesz, przez rok czy dwa. Tak, tak. Chociaż może to by się też przydało, nie? Mo, może tak, na ale jak pojechałeś gdzieś, miałeś różne publiczności, to też tak rzuciło cię na głęboką wodę i może. No, od razu może... pół godziny musiałem napisać, wiesz. Tak. No. tak? I już, już mieliście po pół godziny wtedy, czy mieliście mieć, tak? Znaczy e, no, ja, ja miałem, ja Aha. miałem, no. no. to nie, że... Czyli przychodziłeś za każdym razem i robiłeś nowy materiał, tak? E... Żeby uzbierać to pół godziny, czy, czy po prostu w pewnym momencie no, musiałeś robiłem. stworzyć je, tak? Okay. Po prostu to robiłem. Potem jak już, wiesz, z Karolem żeśmy odeszli z tego projektu i założyliśmy własne bankarty stand-upu, no to my co kwartał robiliśmy nowe 25 minut. I takie faktycznie nietestowane, wychodziliśmy no tak. po prostu z tym i zobaczymy co będzie. Ile mniej więcej z tego przechodzi do dalszej gry później? Czy... Wiesz co, dużo, bo z tego dużo... pierwszego to wszystko przeszło. Tak? No, tak? wszystko. Mhm. A z tych, co z Karolem robiliśmy, no to myślę, że 50%, mhm. gdzieś tak? Tylko wiesz, jak to mówiłem wtedy pierwszy raz, to wiadomo, że to było takie niepokładane kompletnie, tak, tak. a potem jak parę razy się już to, wiesz, powiedziałem i wiedziałem, gdzie tu coś dodać, też wtedy dużo wymyślałem błęd na scenie, jakoś tak mi wychodziło, mhm. dlatego później nagrywałem każdy występ, żeby zapisywać, bo tak, no jak pójdziesz na scenie, potem schodzisz, już nie pamiętasz, co to było kompletnie. Jasne. Jak, bardziej... i, I powiem ci, że dla mnie też był przełom, jak nagrywałem każdy swój występ i później, wiesz, szlifałem go jeszcze, nie? Czekałem wnioski, co źle poszło, co wyrzucić, co dorzucić i tak dalej. Tak. To dla mnie to był taki przełom wydaje mi się jakościowy dla moich występów. Mhm. Jak zacząłem oglądać siebie i widzieć, co jest nie tak. Tak i słuchaj, bo zupełnie inaczej się tego słuchał Drugi raz, wiadomo, tak no jak, jest, jak jesteś tam, to jesteś no może rzeczywiście nie pamiętać pewnych rzeczy, albo jesteś w danej chwili. No są te emocje wszystkie w ogóle, i nie, tak, nie, na występie, tak. no kurde, ja tu schodzę, to schodzę zawsze po każdym, roztrzęsiony cały. Uh -huh. nie. Ale nie też że jakiś zestresowany bardzo, chociaż test też jest, tak. a, ale bardziej te, te emocje we mnie są tak, wszystkie. Tak, pobudzony nie? taki, nie? Dokładnie, o Adrenalina dokładnie. chodzi. On musi zejść wszystko. Dużo twoich żartów jakoś się opiera na jakichś takich anegdotach, czy coś, to są prawdziwe historie zwykle, czy może nie chcesz mówić? Kuwa. Nie, wiesz co, w większości są prawdziwe. Tak. No może jakieś takie abstrakcyjne, jak tam mam ten żart, Rubienie loda 40 po mnie, no to wiadomo, mm -hmm. to jest wymyślona historia, nie? Ale tak, większości... kurczę, taki zawiedziony, myślałem, <laughs> że naprawdę to wszystko się działo. Nie, ale słuchaj, no i cała Izba Wyszań, tak mówię, to wiesz, to jest historia, która tam ma wiesz, za 8 minut tak. jest podkoloryzowana myślę tylko w 20%. 80% to mm -hmm. jest prawda. I te najbardziej absurdalne rzeczy, które ludzie na że są wymyślone, to są w ogóle są prawdziwe akurat. Tak. No ja, tak. Jak, jak wymyślasz to i mówisz, nie, no, takie coś w historii to już będzie jakby za dużo, mm -hmm. ale te prawdziwe już nadrabiają o tym. Albo miałem historię taką o zwolnieniu z egzaminu, że poszedłem do szpitala, żeby dostać zwolnienia. Wydawało mi mm. się, że oni się skapnęli, że jestem e, oszustem, nie? I wtedy tak. musieli mi rachunek wystawił później z tej wizytę i zrobił jego serca i karetkę do jednego szpitala zabrali. Ja się bałem, że nie zdążę na egzamin. cała historia jest bardzo absurdalna. Uh -huh. Ale to jest historia, która się mojej koleżance przydarzyła. Uh -huh. I tylko ja oczywiście podkoloryzowałem bardzo, tak. prawda? Ale historia była taka absurdalna. Ona poszła pozwolnie zwolnieniu, udawa udawa udawała, że zemdleje, i tak się zestresowała, że ją odkryją, że miała stan przedzawałowy. I ją zabrali Weź. do szpitala od razu, Co <grym> no ciekawe, <grym> ale to coś, co Ci się nie przy przytrafiło, ale umiesz to opowiedzieć na tyle przekonująco, że nikt nie, ma nikt nie ma wątpliwości I chyba tam, za no to bardzo. To, czy... o, o, no raczej nie, no to, o, o studencie ja wtedy wiesz. Bo... Mówię, że bym studentem, i to jest jedyna zmiana w tej historii. Tak, tak, naprawdę. tak. Oni patrzą na ciebie, no, może być stan przed zawołami. <grymne> może być. <grymne> Wcześniej izba wytrzeźwień, no to te. To ktoś mi zasugerował, że, że... Nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, ale niektórzy mówią, że taki humor obserwacyjny, wiesz, taki z codziennych obserwacji, że to jest najniższa forma humoru i, <grymne> i w ogóle... I, Masz jakieś refleksje na ten temat? Jak się z tym czujesz? Bo ja też na przykład chyba opowiadam dużo takich żartów. Wiesz co? Ale jak, jaka jest wyższa forma chmur? No właśnie. to się jest, zastanawiam nad to tym, jest, nie? Ale chodzi o to, że wiesz, no, obserwacyjny to ten taki z takich codziennych obserwacji, co niby każdy mógłby zauważyć, tylko no wiadomo, co co z tym robić, to już jest co innego. Mm. Ale takie właśnie jakieś tam sytuacja w tramwaju, kolejka w sklepie i tak dalej. No a niektórzy jakoś, nie wiem, kreują właśnie... W własne światy, jakieś abstrakcyjne rzeczy idą w zupełnie innym kierunku. Chodzi o to, że to są takie, no nie wiem, rzeczy, które każdy widzi, ty a, ale to ty je opisujesz, tak? Wiesz, o co mi wiem, wiem, wiem, ale fajnie wpaść na jakiś, jakąś obserwację, którą nie, później każdy powie: A, no tak, rzeczywiście tak jest. E, no to. A ty na nią wpadłeś, jakby, nie? W sensie, że ty to teraz powiedziałeś w taki sposób, że każdy może się z tym identyfikować, prawda? Więc ja, ja, ja w ogóle nie sądzę, żeby jakiś humor był niższy czy wyższy, i, jeśli chodzi o tematykę żartu tak uh -huh. naprawdę. Wydaje mi się, że zależy, jak ten temat ugryziesz. Tak. Wiadomo, że ja, ja jestem fanem bardzo żartów o okupie. Uh -huh. <laughs> dla mnie one są bardzo zabawne i, i zawsze, zawsze się z tego śmiałem, a to, jest, to jest śmieszne. nie? I tylko wiesz, możesz powiedzieć żart okupie, który po prostu jest bez sensu I nie ma w tym nic śmiesznego kompletnie, ani jakiegoś pomysłu na, na to, jak to ograć Jasne e, A może być żart okupie, który jest genialny i po prostu umierasz ze śmiechu no. Potrafisz, czy nie, że musisz nawet cy cytować, ale pamiętasz taki żart okupie, który uwielbiasz? Może swój, czy czyjś inny? No ja lubię na przykład zalewa żarty, jak, jak sraw w palu. Znasz tę to... historię chyba, chyba, nie? nie pamiętam, Tak, to nie jest coś, co, co można... Y... Łatwo sparafrazować i, i no, ukraść nawet nie opowiesz do koledzy, nie? Nie? Tak, Słuchaj, tak. taki żart, niegoś Jakoś srał, srał słuchaj, się przewrócił, nie? I mu potę strzelili, <laughs> tak, ja, tak. ale musiałbyś tam być, nie? No, no. <laughs> <laughs> tak. tak, to jest... Eddie Murphy miał tam jakiś też żart o tym, że będziecie, będziecie kurwa, opowiadać jutro moje żarty w pracy i będziecie je spierdolić wszystkie, nie? nie róbcie <laughs> tego, nie? Jakby. W którymś momencie jakiś wyrobiła się w tobie taka świadomość, jest co jest, nie wiem, oklepane, czy coś, co nie, bo to, wiadomo, że to jest humor wyższy ci, czy niższy, to jest jakoś tam względne, ale są takie żarty, które często u nas się pojawiają, które już już były często, nie? Wiesz, o co mi chodzi, jakieś takie dziewczyny tańczą wokół torebek w klubie. No tak, Ty tak, nie miałeś jest... chyba akurat tego nie, żartu, akurat ale nie ja, wiem, ja słyszałem ale to się go powtarza. w trzech się Ja też trzech, też w trzech, różnych wersjach, też w trzech właśnie, no. I... No jak to jest śmieszne, to okej, okay, jest śmieszne Bo może wiesz, ludzie nie znają sobie z tego sprawy Ale to jest takie trochę słabe nie, Że bierzesz coś, co, co już było robione na tyle sposobów i, i, I może nie wnosisz Nic za bardzo nowego do tego No to no, nie, nie, nie ma, Jakie masz. Nie, rację? nie, też mam też, też takie Jak e, testowałem jakieś, jakieś żarty Wiesz co, coś mówiłem o mm, Coś mówiłem o toalecie Publicznie tylko na Mazurach, bo ja wiesz, często bywam i miałem jakąś historię i ktoś tam właśnie powiedział, że a e, Abelard miał ten numer o toaletach publicznych, gdzie tam naprawdę wyczerpał dosyć temat. E, i ja tylko ten żart kiedyś dawno widziałem, nawet nie pamiętam tego żartu Abelarda. No i ja obejrzałem go i mówię, nie no faktycznie, ja już będę pierdolił o tych publicznych toaletach, nie? Okay. Jakby już starczy tego tematu i wiesz, nie, nie poruszam go dalej uh -huh. po prostu, nie? Ale też uh -huh. też nie lubię poruszać takich tematów, które były poruszone w bardzo mm, już wyczerpujący sposób. Okay. E, no chyba, że tam by można było znaleźć drugie dno, prawda? Okay. I drugą całą historię. Tak, żeby coś małego dorzucić to trochę bez sensu chyba. No tak, no bo ty masz mieć jakąś zupełnie inną perspektywę, nie ale jeśli mm. to jest jakieś uniwersalne doświadczenie, no to czasami cięż, ciężko nie nadepnąć na, na czyjś już tam materiał. i e, Ktoś mi zresztą mówi, że to co Abelard mówi, a to od Ellen DeGeneres jest. A ona tak, już tak, nie, tak, nie wiem, nie mm. wiem. Akurat tego nie, nie szukałem i nie chcę mi się sprawdzać, nie? No ale to wszystko jest... No właśnie, a jeśli chodzi o tych, o tych zagranicznych komików, to mm, oglądasz, nie oglądasz? Na ja początku oglądam, jakieś oglądałeś tam. Na początku oglądam, no teraz więcej oglądam, prawda? Tak. Bo już bardziej w temacie siedzę. E, ale nie jestem też jakimś takim, można powiedzieć, fanatykiem. Po prostu bardzo dużo rozrywka mi sprawia oglądanie tych komików i na przykład Billa Bera oglądam to kilka razy. Bo mi się strasznie podoba jego styl, w jaki sposób on tworzy żart i rzuca puenty, Tak, świetne. jest świetny. Jest w tym naprawdę świetne. I jego faktycznie mogą gnać wiele razy i, i się śmieje z tego regularnie. Mm -hmm. I Louisa CK też bardzo lubię oczywiście. Ale nie jestem już takim, nie wiem, mega fanem jak na przykład. Tak, że, tak. że Louis po prostu i nikt więcej. Jakie były pierwsze takie rzeczy anglojęzyczne, jakie widziałeś? Czy... Wiesz, co obejrzałem Karolina, chyba? Mm, tak? Bo tak, bo on tam gdzieś skokiwał na jakieś portale polskie, nie? Mhm. Już z tłumaczeniami. Tak. E, ale wtedy jeszcze nie widziałem dokładnie, co to jest stand-up, więc po prostu wiemy, ale fajnie ten dziadek gada. Może te późniejsze jego. No kawałki, tak, tak jest. E, że fajnie gada i się uśmiechnąłem nawet i że tam jakiś sens tego jest, co on uh -huh. mówi nie jakieś głupie żarty i mi się to spodobało. Tak, wiesz, co oglądałem e, sporo tych naperów, ale teraz nie powtórzycie nad nazwisk, nie? Ja, Hmm, bo teraz. nie, nie zwracam teraz, teraz, teraz, do uwagi, po prostu, kto to jest, nie? Nie tak. znam w ogóle typa, Aha. Po prostu puszczałem sobie. Nie było jakichś takich, którzy, którzy się zainspirowali mniej, mniej lub bardziej bezpośrednio, że coś. O, to jest podobne trochę do tego, co ja bym chciał robić, czy. czy że a my a... tak, jak już występowałem po prostu, tak? Już... Tak, no, no, no nawet mhm. jak zaczynałeś, nie? Ale że jakby. Cześć, tak nie, Ja niedawno zaczynałem w sumie, Było to bo, bliskie, bo tak, 3 lata to nie tak, jest jakoś tak strasznie no tak, dużo jasne, czasu, jasne. więc jakby przed tym, zanim zacząłem w ogóle występować i dowiedziałem się, że w Polsce takie coś funkcjonuje, e, to, to oglądałem właśnie zupełnie bezwiednie, prawda, uh -huh. a potem jak zacząłem występować, no to już patrzyłem, jak ktoś to mówi, wiesz patrzyłem na, na technikę tego podawania żartu, e, ale nie miałem jakiegoś takiego, o którym bym powiedział, o właśnie coś takiego musiał robić, uh -huh. bardziej tak, że w jednym mi się podoba to, w drugim to, w trzecim to, prawda. Tak, no jasne. Dużo mi bardzo dało, jak obejrzałem sobie wypowiedź Luisa CK na takie była impreza, żeby uczcić tam George'a Karlina, prawda? I on tam właśnie powiedział: Wcześniej o jeden tam set, który przed tam ileś lat, lat szykował, prawda? I potem usłyszał Karlina, że co roku do śmieci materiał pisał nowy. To tak pomyślałem sobie, że o właśnie, to, to trzeba tak robić, nie? Nie, mm -hmm. nie przywiązywać się do żartów. Tak. Bo wiadomo, że są takie perełki, które się po prostu uwielbia nie? w swoich tekstach. No takie coś jest, może tak, swój ulubiony żart na przykład, z mm -hmm. swojego, swojego numeru. No i po prostu wiedziałem, że takie trzeba będzie wiesz, wyrzucać i szukać jakby następnych. Mm -hmm. I druga rzecz, która mi się bardzo spodobała, tak mi też trochę otworzyła głowę, jak obejrzałem mm, Funny Talking czy Funny Talk, to co mm -hmm. siedzi tak. Dick Gervais, Chris Rock, Seinfeld i Louis C.K. właśnie. Uh -huh. I Louis tam powiedział, takie taki proste zdanie, to, to, to, to, to pamiętałem, że powiedział do Zainfalda i Krista Roka, chyba, że wy jakiś temat bierzecie już na warsztat, to go po prostu obgryzacie z każdej strony, że nic tam więcej już nie zostaje. E, I to mi, tak jak później żart szykowałem, to właśnie wiedziałem, że trzeba go pogryzać z każdej strony, nie? już brałem uh -huh. go i myślałem, jak jeszcze mogę tutaj, co gdzieś mogę znaleźć. Wcześniej pisałem po prostu żart i mówię, okej, okay, jest w porządku już, i szedłem tak, dalej, tak, nie? Tak, jasne. A teraz właśnie jak już, jak jakiś temat to już siedzę nad nim, nie? żeby faktycznie go wyczerpać. Uh -huh. Tym pomogło w, w moim żarcie o komunikacji miejskiej, nie? kiedy Aha. miałem jeden prosty żart, że tam wózka, wózek z dzieckiem nie, nie włożył do autobusu, więc Aha. bierze dziecko, wejście chociaż dziecka. Potem stwierdziłem, okay. co więcej można, nie, więc zacząłem przekładać na tramwaje, na metro i szukać wiesz, wszystkich różnych paradoksów, tak, które tak. w tej drodze wiesz, mnie spotykają. Nie? No tak, i bardzo, bardzo dobrze się sprawdza ten materiał, nie? To ludziom jest... No już, już jest wyrzucony, nie? Już, tak. już do netu poszedł, nie, tak. poszedł z telewizji, to już tak, no do widzenia, już... ale ciężko mi było się z tym pożegnać, nie? No tak. Czyli... Bo to jest dokładnie moja droga z domu do pracy, nie? Wszystko jest tak, jak to wygląda. Ale chociaż czasem ludzie, wiesz, rzad, wiesz, później mówią, a szkoda, że nie powiedziałeś tego, nie? Mhm. Szkoda, że tego nie powiedziałeś. No, tak, no Mają jedno... takie swoje greatest hits, co im się podobają i chcieliby jednak. I jednak usłyszeć, usłyszeć na żywo, no, raz, no, tak. Ale wydaje mi się, że jednak to jest mniejszość publicznie, nie? Większość by powiedziała, tak. że o, ja, to już było, znam mhm. to. A zapłaciłem za bilet, wiesz, to co on to odpierdziela, no? Tak, tak. A propos tych ulubionych żartów, to miałeś tak, e, czasami, że coś napisałeś, czy, czy tam próbowałeś i bardzo ci się to podobało, a nie sprawdzało się jednak w e, publiką? Miałem taki, taki żart. Jak mówiłem o, o tym... przekonany, że to warto, a nie? No. Ale wiesz co, ja nie odpuściłem, nie? Aha, mówiłem to aha. tak czy siak, cały tak, czas. No. Mówiłem ten żart, że dziewczyna ze mną zerwała, to o tym loda właśnie, z Że ona ze mną zerwała <laughs> <laughs> i pomyślałem sobie, że ja ja i zapytałem, dlaczego z mną zerwała? Ona była szczera i powiedziała, bo nasze życie seksualne nie było dla mnie satysfakcjonujące. Ja mówię, kurde, no to już ten pocisk jest, nie? I że miałem dwie myśli wtedy. Pierwsza, że rozmiar rzeczywiście nie ma znaczenia, i to był dla mnie ten żart, który mi się, mnie się po prostu rozjebał, jak go wymyśliłem, nie. Mm. E, <laughs> A nic, nic nie opała w ogóle o co mi chodzi. Tak. nie? I, i... Później, ale nie odpuszczałem. Mówiłem, że cztery razy powiedziałem to na scenie, kiedy w ogóle nie weszło. Jakiś może pojedynczy śmiech usłyszałem, uh -huh. e, a potem stwierdziłem, kurde, no, to jest śmieszne, jak to ograć, żeby to, wiesz, ludzie załapali. Więc tak. zacząłem robić długą pauzę, <laughs> ale bez żadnego zagrania, wiesz, sobą, nie? Po prostu mówiłem pauzę. Nikt, naprawdę? Aha. A i mówiłem następny żart tak. po prostu. A potem już zacząłem to ogrywać, że wiesz, uśmiechałem się, szedłem po wodę, jakoś tam wypinałem kutasa do przodu, <grym <grym żeby im się otworzyło coś w głowie, nie? Tak. I potem już zaczęło to trochę lepiej wychodzić, ale też tak. nie było takie pierdolnięcie, jak myślałem, że będzie. Czyli jak się poznaliście z, z Karolem? Jak to się... No właśnie przez, y, standard Aha, przez ten na marginesie, nie? Ja tam już był z Karolem w, tej, w tym w tak. buecie. I tam mnie dokoptował do tego Chcesz coś duchu, żeby powiedzieć o, o Krzysztofie Jansie? Bo miałem, miałem, zadawać, <laughs> miałem zadawać każdemu parę trudniejszych pytań, więc yy, idąc z tym tropem, to będzie chyba ostatnie. Krzysiek Krzy jest specyficznym gościem, bardzo, nie? No. On yy, zakładając tę grupę, mianował sam siebie szefem tego, tej imprezy jakby. I były, wiesz, jakieś wiadomości, na przykład Loczek wrzucił tu jakiegoś mema. A odpisowałem, odpisywałem, że nie mam za bardzo pomysłu, nie? Masz tu troszeczkę jakiegoś mema, nie? Ja mówię, kurwa, już mam szefa w robocie jakby, nie? Nie tak, potrzebuję tak. drugiego. No i tak z Karolem się borykaliśmy z tym, żeby właśnie już uciec bracie. My się też z Karolem zakumplowaliśmy, mhm. a z Krzyśkiem tak średnio, nie? No i też później poziom występów Krzyśka tak odbiegał, bo na początku tam jeszcze, powiedzmy, Karol na początku też tam nie brylował jakoś strasznie, nie? Ale bardzo szybko się rozwijał, prawda? No, ale może dlatego, to już z Krzysztnia to nie, nie ma ogóle wiesz, to jakieś poprzeczki ustawione, nie? <laughs> no i Karol tam już mi wtedy już dłuższy czas mówił, że dobra, choć już założymy coś własnego i tak dalej. I ja mówię, poczekaj, przecież on jednak nas w ogóle założył, to poznał, to może coś jeszcze wiesz, tak. da radę nadrobić to jakby, nie? No wiesz, spotykaliśmy się z Krzyśkiem, mówiliśmy, ja, ja, ja nawet mówiłem, chociaż Krzyśek mnie traktował jak jakiegoś idiota, On mhm. myślę, że jakimś kretynem jestem kompletnym w ogóle, by ze mną nie, nie gadał, bardziej tak? z Karolem gadał. No. A ja miałem to w dupie, stwierdziłem, że wiesz, będę robił swoje na scenie i wiesz, jebać to. No. E, I gadaliśmy z Krzyśkiem, że słuchaj, musisz napisać nowy program, nie? bo to się w ogóle nie sprawdza, co robisz. I on mówi, no coś tam pozmieniałem w tym programie. Mówi, nie stary, wyjeb go do, do śmieci i jakby napisz nowo, bo to nie ma sensu po prostu, jak wychodzimy i po prostu ludzie są zawiedzeni, że przyszli prawda mhm. e, i on mówi, że coś pozmienia, pozmienia i w końcu wychodzimy w studiu nad Wisłą wtedy, on występował jako pierwszy i wyszedł dokładnie z tym samym. Mhm. I ludzie wychodzili w trakcie występu. Okay. No i potem wyszedł Karol i poszło dobrze, potem wyszedł ja poszło dobrze. I wtedy właśnie powiedziałem, dobra, To no, faktycznie już to nie, nie dogadałem się raczej, więc dajcie prosto, uszliśmy coś własnego i tyle. Siedzieliście długo nad nazwą bekarcy stand czy to przyszło samo? Nie, czy to jak w ogóle to było zabawne, bo siedzieliśmy, ja byłem z Karolem i z moim kumplem w pawilonach. Jaśnie, ja, ja mówię, stary, może bękarty, stand-upu, nie? to, tacy, co wiesz, to, co kurwa, tajebiście, opowie, nie? I, i ten kole, z kolei zaczęło o tym gadać i Karol nagle, ty, mam. Bękarty stand-upu, nie? Ja mówię, <grym grym grym> przez chwilę to powiedziałem, <grym> a, a on nie, jest... na no pewno nie, ale, ale najlepsze jest to, że Karol na serio nie, nie, nie pamiętał tego, że ja to powiedziałem, może to było 5 sekund wcześniej. Ja miałem <grym> takie <z grym> sytuacje z czarkiem Jurkiewiczem kilkakrotnie, <grym> tak. <grym> <grym> <grym> <grym> Ale to jest zapewne, nie? To jest, to jest. Na to Mój coś tam się gubi i... Na, na szczęście mieliśmy wiesz, świadka jeszcze, który potwierdza, że Jalkar mówi, że nie, powiedzmy, że wspólnie, że, wspólnie, A że okay. to wspólnie. Ale to była inspiracja Tarantino, czy po, czy nie, po prostu, nie, nie. że bankarty, że on, odstający jakoś, coś tam, tak? Tak, wtedy myśleliśmy, A, że to tak. nie odstający, bo, bo wtedy prawie w ogóle nie było mm -hmm. żadnych grup synapowych, prawda? Tak. tak. Ja, nawet, ja znałem w sumie tylko Waszą mm -hmm. i tyle. Tak, tak to... bardzo możliwe, no. No i, i stwierdziliśmy, że właśnie tak chcemy się trochę wyróżnić, nie? Tą nazwą. Ale to było takie na ludzi, że nie było ci głębszych przemyśleń, że to będzie symbolizowało to, a to tam, tylko mówimy, aj spoko, nie jest gitara, zbieramy tak, tak, no to. A logo skąd się wzięło? Bo tam jest kurwa. By... Piracka fala, piracka jakiś her piracka no, coś. tam odjebało w ogóle, wiesz. Ja, ja żegluję, więc ja tacy mówię no o taj, coś taj, ten, tacy buntownicy jak piraci. No I tak, Karla mi też to spodobało są... i żeśmy wiesz, przygotowali to logo, żeby był uśmiechnięty ten kościół po prostu. Nie? Jakby... To, to też nie było takie przemyślane bardzo, nie? Uh -huh. zajawkę i nagle, o spoko, to śmiesznie wygląda. Nie tak. myśleliśmy o tym jeszcze jakoś tak, nie wiem, marketingowo, czy jakoś w ten sposób. Więc to, to, to była taka luźna zajawka. Tak naprawdę, nie? to się wszystko tworzyło, tylko mieliśmy mniej więcej plan, chcemy żeby mm, to wyglądała nasza współpraca i jak chcemy się wiesz, przebijać powoli do ludzi, żeby nas poznali yy, i wydawało się, że nazwa będzie się dosyć chwytliwa, jak jeszcze na scenie damy dobrą robotę, to wiesz, to później wrócą ludzie ze znajomymi. No i później melanżowaliśmy zawsze z, z ludźmi, którzy przyszli na nasz mhm. występ, bo wiesz, kiedyś to było tam 15-20 osób, nie? To można było z nim posiedzieć na browarkach czy przebudeszce i było sympatycznie, bo potem wracali nawet wiesz, już na, ludzie na, na melanż, mhm. a nie tylko występ, dobra kończcie już, chodźcie na jeden, ja, tak. <laughs> no. to, to takie były początki. no. Ta. I to była taka wasza żelazna zasada, którą stosujecie, tak? Że jakby zapraszamy tak, na tak. bale zawsze? Tak, jak stajemy w jakimś mieście, tak jak występujemy we dwóch oczywiście, nie? tak? tak na luzie, no to zwykle mówimy do mikrofonu, jak dostajemy, tak. nie że zapraszamy jeszcze na walkę. No, walka, no, no ale to robicie? Tam... Dajecie radę jeszcze? E, wiesz co, no teraz często tak, że gdzieś na dnia idziemy, czy no na, tak. od razu po występie idziemy, niestety tego nie robimy. Ale jak zostajemy, mamy luz, to zwykle ja Ludzie tak. są kurwieni, gdy są, dojewacicu, kurwa, nie, nie napijesz się z nami, zostajesz tutaj. Nie, nie, kurwieniu nie są. Czasami tam proponujesz właśnie, że może jeszcze mówisz, że nie, dzisiaj samochodnym, że wiesz, wracamy na luzie. Gdzie było takie pierwsze miejsce, gdzie mieliście jakieś regularne występy i mieliście na przykład okazję właśnie testować e... materiał czy coś? Chyba w Centrum Zarządzania Światem, tam byliśmy ki kilka razy. Ale też to by było, nie wiem, może z 10 imprez, coś takiego. Na początku to było strasznie tak, takie hermetyczne nie? i nie no, no, było, no. trzeba było szukać swojego miejsca, żeby w ogóle gdzieś się, się bić. Nie? No dokładnie. E, nie wiem, czy były, właśnie, nie, nigdy chyba za bardzo regularnych open mic'ów nie było, bo a, w pszczoły, potem w klubie komediowym, ale to też tak mm. raz na miesiąc, nie, raz coś takiego. No nie, nie było, tak. chodzi, że raz na dwa tygodnie właśnie tak. open mic gdzieś mm. i... I nieważne to się dzieje, zawsze tam będzie, prostu, tak, tak. Wiesz, albo będzie zajbisty występ kiedyś, raz na 20 występów, mm. a reszta będzie wiadoma, jak open mike są tak. losowe, bardzo, zwykle w dół raczej le lecą, prawda? No, tak. no bo jak to jest za darmo, to nikomu się chyba nie chce tego robić, tak? tak <śmiech> nie? No, no to trzeba mieć zajawkę już, żeby <śmiech> to robić. My staramy się teraz robić te nasze work in progress, prawda, ale to jest takie stricte, no to nie jest open mic, jest zamknięta grupa jakby tych komików, którzy tam występują, tak. prawda? No, i po prostu to jest taka motywacja dla nas, żeby napisać nowy materiał, żeby pracować po prostu. Yes. Nie? I to jest zajebiste, Przychodzi do 30 osób, jest bardzo miła atmosfera, bo to jest tam pełna sala, nie, to jest 30 osób. I nie ma żadnej sceny, stajemy sobie na podłodze, wiesz, gadamy do mikrofonu, jest nagłośnienie tam innego głośnika, uh -huh. ale jest bardzo fajny klimat na tym. I, to, I nie mamy limitów czasowych też. nie? Jak ktoś chce zrobić 15-20, bo ma taki zajawkę na coś, uh -huh. no to jest na luzie kompletnie. Spoko. Ty... Tylko ty, ale też jest to jest nie raz w miesiącu, ale to nie jest że zawsze ten dzień, tylko staramy się, że tylko raz w miesiącu po prostu rzucamy wydarzenie no i tyle. Kie, kiedy się pojawiłeś pierwszy raz w telewizji? Jak w to w... się stało? I w, ogóle... w telewizji to byłem w half tylko dla dorosłych, Aha. w tym pierwszym, tak mi się wydaje. A nie, The TVN jeszcze byliśmy. A, a propos e... występu w więzieniu, tak? Tak, mhm. tak, tak. No to jest właśnie, wiesz, po to zrobiliśmy występ w więzieniu, żeby właśnie dostać się do telewizji. Takie tak, mieliśmy plan, tak, żeby tak. później na występach jednak przychodziło, trochę o służą się też podróż zwróciła, nie? Mhm. bo początki były straszne. No to występowaliśmy właśnie w więzieniach. Raz występowaliśmy jeszcze jako na marginesie z Jansem. A potem już tylko, to było więzienie dla kobiet, a potem z Karolem już tylko jako mm -hmm. wystąpiliśmy w męskim więzieniu. To nie widziałem, że z Jansem wystąpiliście też w więzieniu. Jak się sprawdził Krzysztof Jans w więzieniu? To było więzienie dla kobiet, nie? Aha, okej, okay. czyli spoko w miarę, Nie tak? było źle, nie było źle. Znaczy one się śmiały ze wszystkiego. No Nawet tak jak nie rozumiały żartów, nie? Tak, się śmiały. tak. Tylko my mieliśmy wrażenie, znaczy jak tam się jeżdżaliśmy, myśleliśmy, że to będą jakieś, wiesz, może jakieś fajne dupy, będą... <laughs> Tak, Jakaś znajomość na później. Dokładnie, tak, tak, tak? nie? Tak? Ile zagrawa godzinę? Tak, zajebiście. Nie, to się spisał spoko. Te kobiety tylko były takie, wiesz, patologi patologia starsza Jakieś złodziejki, jakieś pijaczki, wiesz. Brak zębów u każdej. Uh -huh. to, to, ale śmiało się ze wszystkiego. Potem jak byliśmy już skarłoną w tym męskim więzieniu, to jakoś to byli tacy goście którzy już nie siedzą na stałe w tym zakładzie, tylko wychodzą do roboty, pracują i wracają tam na noc. Takie uh -huh. taki, taki, jakieś mniejsze przestępstwa. Uh -huh. To było spoko, tylko później ta babka, która to organizowała, ta z więzienia, powiedziała no wiesz, ja sporo przeklinam nie? w swoim, swoim stand-upie tak. i podeszła właśnie, boże, my tak ganiamy za przeklinanie, nie? a tu tak? występ takie wiązki szły, ale z uśmiechem to uh -huh. mówiłem, no to więzienie, kurwa, no znam, no tak, myślę, tak. Że... bez przesady. Ale no ale co to już... to kary i kary, za... w sensie cenzura w więzieniu, kary za przeklinanie? No to podobno ganiają się więźniów, żeby nie przeklinali, no to po prostu... ale niesamowite, to dorośli co? ludzie przecież. Tak, tak no to jest, też byłem trochę tym zaskoczony. Chcą ich na, nawrócić, element resocjalizacyjny taki, tak że no jak, nie, jak nie będziesz przeklinał, to znaczy, że jesteś w porządku człowieku Dokładnie, tak? umyj ręce, nie? <laughs> <laughs> <laughs> zajebałeś go, zajebałeś, ale umyj ręce. No tak, tak. tak. No, ja tam dziwne. właśnie przyjechał, wiesz, TVN robić z tego relacje. Też było tak wszystko grubymi, niśmi szyte, bo najpierw dogadaliśmy się z... Mój kolega w ogóle pracuje w tvn nie jest dźwiękowcem tam, w mhm. Dzień Dobry TVN właśnie. No i dałem mu ten pomysł, on przekazał to jakiś tam dziennikarzom, czy będą zainteresowani w ogóle. Ty. No i Filip Heizer się odezwał, mówił, no to zajebiście, on te materiały robi takie popularne, nie jestem może wielkim fanem tego, co on robi, ale popularne są. No to, to, to, to, to, to tyle. No i on odwołał to dzień przed, jak miało być już to nagranie, wszystko było dogadane już z więzieniem i tak dalej. No i zadzwoniłem takiego innego, który też był zainteresowany, on powiedział, że też nie może, ale może komuś przekaże to i w końcu się do mnie zadzwonił na ostatnią chwilę dosłownie. Jeszcze było śmieszne, bo babka mówi, gdzie to mówi Sylwia Kowalska, a ja mam koleżankę Sylwia Kowalską. nie mówię, no cześć, no ja dzwonię w sprawie tego, ja mówię, myślałem, że jakaś wkręta jest. Okazało się, że na telefon do dzwoniła, żeby pogadać, że będziemy też później na kanapach nawet, więc byliśmy zajarani. Dobrze, że nie zacząłeś, o siema Sylwia, jak tam melasz. Dokładnie, ale się że ostatnia. Mogłoby nic nie wyjść, nie? a w ogóle to było, słuchaj, 2 stycznia, kiedy byliśmy na tym nagraniu Dzień dobry TVN. My w taki melanż poszli z Karolem Sylwestra, Aha. znaczy nie, Sylwestra byliśmy oddzielnie, a 1 stycznia się spotkaliśmy. Na nasz Taki uderzyliśmy, że my tam przyjechaliśmy tak nawiani do tego studia, no, co, ja, nie wiem, czy mogę to mówić, nie tak mogę, kurwa. No teraz to już <grym> no, no, już było, było, minęło. <grym> Ale nie, nikt się nie skadną, byliśmy po prostu skacowani nie tyle, że najebani, ale nie mogliśmy tam się dostać w ogóle. Nie, to było straszne. Ja stoję, nie wiem, co się dzieje. Zadzwoniłem, jeszcze do pracy miałem mieć po tym nagraniu. zadzwoniłem, że a, to nagranie się przedłuży, nie, że jednak nie, nie mogę za bardzo. Muszę odespać, telewizja, wiesz, gwiazdorstwo. Mhm. A to gwiazdorstwo. było takie pierwsze pierwsze. Tak. Ale nie występowałem tam, nie? Tylko tak, wydałem. ale pierwszy występ to, to w, w TVP2, tak? W tym... Tylko dla dorosłych tam. Tylko dla dorosłych. Kiedy to było, mniej więcej? Wiesz co, to było chyba no. już... E, Rok temu W tym roku chyba A, nawet, no. tylko na początku jakoś, A. bo to na pewno nie było... To było pogani, prawda, bo jak wygrałem ten Antrax na festiwal, to później miałem okazję wystąpić, wiesz, za Ballardem, Kasrym i Kasrym na no takich tak. scenach. Mhm. E, I to chyba potem, już wtedy, wiesz, z Antraktu się do, z Gosia i Wiktor e, odezwali, czy byśmy nie chcieli, wiesz, pod ich mhm. skrzydła, jakby wejść do agencji. I po tym chyba było to, to nagranie, no. A to już była taka zajawka, wiesz, z kumplami, wiesz, na browarkach. włączamy, włączamy, nie? Tej. Zobaczymy, co będzie. Zajarani strasznie. Teraz moi koledzy zobaczyli, gdzieś tam na rozrywce, co jest tam prowadzenie, i tak właśnie mi, ten mój sobie mówił, że ty tak się na browarki ustawiliśmy, nie? Że było, żeby było wydarzenie, a teraz, a zobacz, lotek znowu jest, nie? I dalej. Przełączamy. I dalej, no. Chyba widziałem ten sam t-shirt, no. tak, nie, to musiało być, to szybko, szybko dość wszystko, nie? To się wydarzyło. Bardzo, Sucie, to, bardzo. To, to było takie, Pchnięcie do przodu, że, że występ, wystąpiłeś, wystąpiliście z. na tej gali, tak, antraktu? Mm. On to przed, nagle przed chyba dużo większymi publicznościami, nie? Ja ta, w się sensie, tak ta. po kilkaset osób. No w tam, tam właśnie, bo na mnie w ogóle byłem w szoku, bo w Bydgoszczy było pierwsze, to były dwa występy, jeden po drugim, gdzie było tam 400 osób. I ja, dla mnie to była największa publika, a przed tego występowałem, więc uh -huh. byłem już w szoku. Potem dwa dni później byliśmy w Zabrzu, gdzie było tysiąc osób i mówię, kurde, zaczął ten teatr, w ogóle, wiesz, nogi jak z waty, byłem zajarany niesamowicie. A parę dni później był Wrocław, gdzie było 3,5 tysiąca. Tam to już w ogóle, no, dla mnie to, wiesz, niewyobrażalne było. No tak, tak. Kiedykolwiek w tej scenie, wiesz, to takie moje marzenie było, nie? Jak obejrzałem sobie, nie wiem, czy Louisa C.K. na wielkich scenach, czy innych amerykańskich komików, to tak, wiesz, mówię, no, ciekawe, czy w Polsce kiedyś będzie okazja, że będzie, wiesz, 500 tos, nie 1000. Tak. A to nie, dla mnie to było niesamowite przeżycie. Takie zajebiste. To no tak. jest inne granie zupełnie niż klubowe, a, ale energia też jest inna. Tak. No nie, no jak jest tysiąca i, i wchodzi dobry żart, to jest tak uderzenie, takie no, pewnie, tak, nie? Tak, jakby... tak rośnie, wiesz, ten śmiech. Bo to, jest, to jest tak daleko, że jak robiliśmy próbę i ktoś tam poszedł na koniec sali i krzyczał o nas na, na scenie, to, to ledwo co go nie? Słyszeliśmy, słyszysz, nie? Tak. Mhm. No i jest takie, wiesz, takie stadionowe, nie? Taka zajawka, wież, jak mówię, z koszulką koszulkę będę biegał. No, <grym> <grym> no i co, ale, ale i potem jest trochę jednak chyba zjazd, nie? Jak musisz wrócić do klubu jest tylko 50 osób nagle, albo masz trochę słabszy występ, abyś już tutaj, nie? To nie, nie ma taki, jest nagle trochę brak, nie wiadomo z czego, nie? Ale... No ale czy wiesz, wcale jest w klubach inny klimat zupełnie. Tak. Ja lubię ten nawet, jak jest 50 osób. Znaczy nie jak jest średniej występ, wiadomo, że schodzi się taki jak zbity pies, prawda? Mm nie ma się ochoty pójść d, d, d, spać i jeszcze walnąć pół litra przed snem i, i zapomnieć tak. o tym wieczorze e, ale nie, klubowe granie ja, ja, no, są przyjemniejsze ogólnie tak, tak. nie ma tego, aż takiego stresu, który cię, wiesz, blokuje tylko bardzo pozytywne są największe na, na zjazdy, chyba słuchaj, z tej trasy wróciłem i poszedłem do pracy. Nie? No to tak. <laughs> usiadłem przed komputerem i zacząłem szykować prezentację. Tak. To, to, to, było dla, to zawsze poniedziałki były dla mnie najgorsze. Nie? Jak weekend były jakieś występy i wracałem, wiesz, do pracy. i Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj I... byłeś królem rozrywki, a tutaj wstukuj cyferki. Tak, czarny, już, już. Przygotuj mi to tamto. Już, już, mhm. tak jest, panie mecenas, pani mecenasie. Nie, no, to, to, to najgorsze dla mnie było zawsze. Mhm. Nie, to powrót do pracy. Tak. Miałem doła przez 2-3 dni pierwszej roboty. No kurnie, to jest, jest straszne dla mnie, nie? To, to, to nie, to nie zawierzajmy się na tym temacie. Czy Wrócę trochę do, tak, do dzieciństwa, coś rodzice, jaki mają y, stosunek do do, snapu? do... do Mojego? No. Ech. Czy w ogóle do ścieżki, którą obrałeś? No, na początku w ogóle, wiesz, nie podchodzi do tego poważnie. E, traktowali to, że jakieś mamy hobby, no jebaś to, jak mu się podoba, to robi, prawda? Tak, tak. Jego sprawa. A e, Potem, jak już zaczęło się tych występów więcej, no to zaczęli się interesować, co to w ogóle jest, co, Aha. co, tak, co ja widzą, robię. Jak widzą, że prawda? telewizja czy coś tam. Znaczy, jeszcze to był przed telewizją, bo okay. telewizja to już, to już tak, wiesz, mogli zobaczyć na własne oczy, bo pierwszy mój występ widzieli w zeszłym roku w listopadzie, była po konkursie traktów, w Paladium graliśmy, prawda? A, no. I pierwszy raz zaczęli, to co ja tam opowiadałem, i wiesz, mój stary powiedział bardzo fajnie, bardzo fajnie, ale o tych padałach za dużo. <śmiech> <śmiech> Od razu, wiesz, tak, to, to pamiętaj, zajebiście. Tak. Ale wiesz, że teraz są zajrani też, nie? Widzą, że, że ja mam z tego wielki fan i że trochę odżyłem i że chce mi się robić i wiesz, mam zajawkę i z pracy już powoli rezygnuję, bo do końca roku tylko tam już będę. Jeszcze od wcześniej jestem na pół etatu, więc też można jakoś to pogodzić jako taką z występami. No i no i będę już się tylko tym zajmował. No ale nie, tak. teraz wiesz, na początku byli tacy, że o jest, to nie jest praca, wiesz, tak dalej. Tak. A teraz wszyscy wyluzowali. Widzą, że to jest jakieś serio i coś, coś wymiernego z tego jest, tak? To, tak, że, że wiesz, że ludzie tak. chcą jednak przyjść na mój występ i posłuchać co mam do powiedzenia i tak. Też trochę są zaskoczeni tym. <laughs> <laughs> ale, ale już, nie wiesz, nie, nie pierdolą mi, Aha. że o, wejść zrób coś innego, olej to, znajdź normalną robotę. No tak. już jest na luzie. No właśnie, to, to fajnie. A oni też jakoś ci zaszczepili i myślisz... Poczucie humoru czy coś u Ciebie w domu było nie. śmiesznie, nie? Nie, nie, nie, nie. No dobrze, to jest Humor był od, odreagowaniem, tak? tak, tak. Tej no tej tak, dla moi są spoko bardzo, tak, tylko tak. na pewno nie są jacyś dowcipni. E, moi bracia Cie... średnio, też nie. Czy koledzy bardziej, tak? Właśnie nawet nie, tak nie wiem, wiesz, wcześniej, że, jakaś, że miałeś kumpla czy coś, z którym... Tak, w No to my liceum. najlepszy, najlepszy kumpel. To właśnie my we dwóch zwykle się nakręcaliśmy w jakichś tam mm. głupich żartach, prawda? Byliśmy wiesz, w liceum tymi klaunami klasowymi, chyba tak się też mm. mówi, że zawsze to czegoś głupiego chcieliśmy zrobić, prawda? Tak. Nigdy nie było rozsądnej myśli w naszych głowach. <laughs> zawsze po prostu, było, wiesz, tak, ma pan, dobra, teraz coś nie zrobimy, nie? Aha. Po prostu przykręćmy do górnogami, powiedzmy babce, przepraszam, coś to się nie zgadza. <laughs> wiesz, takie po prostu turonauty, cały tak, czas coś tak. głupiego musieliśmy robić. Dużo przypałów miałeś w szkole, gdy byłeś takim... Czarnołowcą, czy nie wiem, jak to nazwać, nie. Znaczy, Ułóż... my dwóch sobie żartowaliśmy zawsze z nauczycieli. E, ale zawsze o dostawał ten mój kolega. My jakoś okay. lubili zawsze, wiesz? I może jakieś głupoty robiliśmy. Kiedyś zrobiliśmy takie coś, wiesz, co miał e, w klasie, jakiś taki, taki lamus, taki neseser, taki wieśniacki neseser w liceum, rozumiesz? To jest no, dziwna sytuacja. Trochę że tak. Znaczy ja miałem zysko. więcej takich <laughs> kolegów, bo chodziłem już do dziwnego społecznego liceum, gdzie wszyscy już, e, połowa ludzi miała mega pomysł pewnie na swoją karierę i w ogóle A -a. tego. To Tam było takich dziwaków trochę. E, drugie społeczne liceum na Nowowiejskiej. Yes, to jest, jest. jest. No nie wiem, to kiedyś była dobra szkoła, uznawana za, <laughs> za, uznawana za dobrą szkołę bardzo i ciężko było się tam nawet dostać. No a poza tym też nie była tania, więc jakoś tam rodzice się, wiesz, mnie postarali się, żeby mnie tam, tam puścić, że tak powiem, ale ja chodziłem, wiesz, do klasy z takimi dzieciakami z tam domek w Konstancinie i tak dalej, więc, a, więc no, różnie, różnie. Po po tak, też, nie tylko, no bo, no bo niektórzy to byli po prostu dobrze, uczniowie i tam jakieś mm -hmm. może nawet dostali stypendium, czy coś, a, a część to po prostu, no tak, tak jak powiedziałeś, <laughs> ten owoc podłużny, tak. No, ja, ch ja chodziłem do liceum, tutaj obok w sumie, no królowe Jadwiki na waruncze. Tak. Aha, A, no widzisz. No to nie, z liceum było spoko. Czekaj, tylko żartu tylko wrócę. Tak, tak, z Na SSRem. No, gośniat, e, no <laughs> SSR. Ale nie tak nie było ładny, taki wieśniacki jego narzędzia, okay. mój stary miał, nie? To tragedia. W miał jakieś karty graficzne, wiesz, DX, SX, jeszcze takie oldschoolowe, no. nie domu no. po chuj, nie? Miał te karty, ale miał je. I świrus. I babka nas puściła do klasy y, na przerwie. I tego typa nie było, ale neseser został, nie? Więc znaleźliśmy kod, otwieramy na seser, my tak co z tym zrobić, bo zawsze, wiesz, tylko kupimy myśli w głowie, nie? I kolega mówi, ty, Ludwik ma zawsze wampa w plecaku. Ludwika też nie ma, otwieramy plecak, faktycznie jest wamp, nie? Zawsze. Tak, zawsze ma wampa w plecaku. To jest Ludwik, nie? Zawsze ma wampa. W ogóle to jest Ludwik, który jest potomkiem Mikołaja Reja, nie? Także trochę przypał do okay. Mikołaja. Ale słuchaj, i podarliśmy ten wamp na oddzielne strony, tak i lekko wrzuciliśmy do tego tego sesera nakleiliśmy rozkładówkę na kosz na śmieci jak się otwierał, nie? A tą klapkę nakleiliśmy na wiesz, plakacik. Tak, tak. I najbardziej takiego hardkorowe zdjęcie kutasa. Tak wyciągnęliśmy trochę przez ten SSR żeby wystawało, i na rzuciliśmy na nauczycielce pod biurko. Mhm. No i siedzimy, zaczyna się lekcja, i wiesz, nikt nic nie mówi, czeka, aż spojrzy pod nogi, nie? Czekaliśmy z 25 minut, w końcu spojrzała, tak kopnęła ten neseser, on wyleciał z drugiej strony biurka, nie? i krzyczy, co wy myślicie, że jestem jakimś zboczonym facetem, ja wstaję, proszę pani, sprawdzimy, czy je to jest, nie? I otwieram ten neseser na jej biurku, nie? Otwieram, mówię, o Boże, co to jest, I zacząłem to rozrzucać za siebie, kolega za mną, ten mój wiesz, kumpel, to się dalej rozrzucać. Rodziliśmy to po całej sali, i usiedliśmy w ławkach, nie? Babka wiesz, mówi: Posprzątajcie to teraz. A mówi: Proszę, panie, jest jakaś pornografia, nie będę tego dotykać w ogóle, wiesz. No jakiś hardcore. I ona sama zaczęła to sprzątać, nie? I sprzątała: Jesteście nienormalni, zbiera te papiery. I co, podnosi kosz na śmieci, To rozkładówka, kurwa. I patrzy na klasę i to wyrzuca. Ten, ten, ten, ten lamus wkurwiony, że to jego neseser i tak dalej. Ludwik szuka wampa, po prostu wiesz, no. Dla mnie to była najśmieszniejsza sytuacja, chyba w Liceu to trwało z 25 minut, zanim ona się skończyła, nie? Ale cały czas jakieś się rzeczy robiliśmy. Żeby przypał na nauczycielki i dla Ludwika, i dla tego I tego, dla tego Ale Michałku, chyba się mega bekę z tego, przynajmniej do wspominania tego, nie? No, jeszcze ja mieliśmy nisko nauczycielka polskiego, to kładła nim gąbkę na górze tablicy, nie? I ja na zamiast kogoś poprosi, żeby jej zdjął, to tak sakała to nie, Tak, a, zakacza palca, miała, a my po prostu wiesz, umieramy, no ja pierdolę. Już nie możesz kogoś poprosić, żeby je zdjął tę gąbkę, nie? I to było regularne. Dopieroć piątym tak. tak, razem poprosiła kogoś faktycznie, żeby zdjął, nie? Cały czas, cały czas jakieś głupoty robiliśmy. Albo jedna babka mówiła ciągle chili. Mówiła, wiesz, czyli co? Czyli pytamy, czyli co? I i każdy liczył, nie? Mhm. Kreseczkami, nie? Pięć i słuchaj, ona była po 250 razy to słowo. Jezu. W ciągu 45 minut, nie? I później każdy liczy. I to ma, ile masz? A, o, to mniej więcej tyle pewnie było no, <śmiernie>. w, w robocie takie, nie możesz odpierdalać takich rzeczy. Nie, nie. W robocie jest, wiesz, prawnicy nie mają poczucia umowy. Tak, tak. Nie mają, nie. To jest... Dla mnie to jest strasznie smutna praca prawnika. Jak już tam są wyższe stanowiska to spoko, nie? bo oni nie siedzą w papierach tak bardzo. Mm -hmm. Bardziej biznesowo to załatwiają. Że jakieś spotkania, jakieś coś tam też może być trochę ciekawiej, prawda? Tak. A jednak ci młodsi prawnicy, no to wiesz, no, no, to nie może być ciekawa praca. Nie wiesz, że dla kogoś to może być ciekawe. Mm -hmm. To jednak prawnik to idzie dla hajsu chyba. Tak. Nie, nie, no nie wiem, jak ktoś może naprawdę fascynuje go prawo i ma okazję tam wyszukiwać jakieś nie wiem, precedensy, jakieś kruczki to, no, ale to może, to, ale... To nie w korporacji raczej Tak, no? nie, nie, w, nie nie, na nie. tym szczeblu Nie, I... to nie to dla mnie to jest straszna, straszna robota Czyli chciałbyś, powoli migrujesz w tą stronę żeby zajmować się jakby stand-upem na pe mm. pełny etat, tak? I, I rzucić tę robotę i... Tak, znaczy no, już mam w pracy, już dogadane, że właśnie z końcem roku kończę tam robotę mm -hmm. i od stycznia już będę na pełen etat, wiesz, na tak. Co dziwnie brzmi, pojawia na to no ale będę się e, tylko tym zajmował wiesz, tak. no, po prostu trzeba będzie, ja teraz mam deficyt czasu bardzo, uh -huh. Na tym ja mam pół etapu, jednak tu występów jest coraz więcej i nawet to pół etatu już nie bardzo mi pasuje, żeby tak. się to wszystkim wyrobić, prawda? Uh -huh. No i jednak brakuje wolnego czasu na znaczy trzeba odespać jakąś imprezę, albo przygotować się do występu porządnie, nie? Jasne. Kurwa, usiąść dzień wcześniej, powiedzieć wszystko, wiesz, ułożyć tak. kolejność, a czasami tak nie mam to czasu, wiesz, i tak na szybko to wszystko jest, i wychodzę, i wiem, że mógłbym być lepiej przygotowany, gdybym miał trochę więcej czasu. Więc chcę właśnie, wiesz, trochę, no, no, przez mojego ojca trochę takim perfekcjonistą jednak jestem, nie? Dlatego chcę zrobić jak najlepiej potrafię, no? No pewnie. I teraz, teraz siedzicie ze, ze stand-up time, tak? Macie... Takie no, no. segmentowane trasy jakby, tak? żeby było... No raz w miesiącu mamy, trzy miast? albo cztery Aha, dni, okay. jakoś tak, nie? Raz w miesiącu taki tak mamy wypad po prostu. No nie to jest no. zajebiste. Tam występujemy właśnie w osiem osób. E Ekipa jest naprawdę bardzo fajnie, bo po drodze starcząc jakieś jakiś jaja też są. Uh -huh. No kurwa, jaki się ostatnio, stary żart wymyślił w busie. Ja myślałem, że jedne nie? Szykowaliśmy z Karolem się do... Nagrania tam, bo w escerokach nagrywamy jakieś takie chujowe, no takie, jakieś tam minutę dwadzieścia, takie wrzuty, Tej. no nie, mało czasu, żeby coś zrobić, prawda? No, no. no i mieliśmy coś tam, że jakiś dzień feministek był i z Karolem myślimy, co tu zrobić, tam patrzeć, gadając patrzeć, że zamiast rąk kobiety powinny mieć szufelkę i zmiotkę i już się z tego śmiejemy, że niby to jest fajne, a patrzeć mówi, no i kichać prąto. Wiesz, cio, I zamiata. No kurwa, mnie to tak rozjebało, kichać prąd, no to, wiesz, to, to jest to zajebiste. No. Jest, jest, się <grym> Totalnie mi się nie podoba ten, ten żart od strony takiej ideologicznej, no, ale to ten smak. Tak, ten ale pach... to, nam o to chodziło, żeby to był taki zaczepny żart, nie? Ja, ja rozumiem. <grym> nie to, że myślimy ja tak rozumiem. naprawdę kobiety powinny mieć zmiotkę już o pochuj <grym> tak. po chuj im ręce. Tak, jakby, tak. Nie? nie, no ja, ja to rozumiem, ale wiesz o co chodzi, że ci ludzie, którzy naprawdę tak myślą, oni sobie wszyscy myślą, no zajebiście, właśnie tak powinno być. Dobra, Wiesz co, ja, ja, wiem, ja, ja wiem, że dobrze to nie robię. jest wasza... No, dokładnie, no, to nie jest jakby wasza odpowiedzialność. Ale jednocześnie mam tacy, tą świadomość. Mnie, mnie wkurwia na przykład, że jak coś powiesz ironicznie, na przykład coś rasistowskiego czy coś, to są ludzie, którzy naprawdę się z tobą zgadzają no, i oni A? myślą, że naprawdę tak myślisz i że to jest jakby poparcie ich ideologii. To ja mnie wkurwia strasznie. No, ale na to Więc nie dlatego, ma siły, prawda? Po to się z kretynem i... No nie, nie ma, nie ma. Życie. No ale nie, no możesz jakoś manipulować w tym sensie tak to... Yy... No może co, bardziej ironię podkreślić, wiesz? No tak, ale debil no i tak tylko, mnie nie Oczywiście, nie, no jak ktoś jest głupi, to jest głupi. Bo jak, ale... jak, po żar, jak po żarcie powiesz na przykład, ale wiecie, to tylko żart, nie, tak naprawdę to, to traci tak, żart, tak. nie. No nie, nie, nie, no, może być tylko jasne, że, że, że tak naprawdę nie uważasz, ale oczywiście masz rację, że niektórzy i tak tego nie skumają. No Jakby niestety, no zawsze jakiś... będzie ten margines kretynu dosyć szeroki <laughs> nawet i będą i tak. Tak, tak im pasuje po prostu, nie, Tak. Jakby, że... tak. Jak występujecie razem teraz z tym stand-up time, macie jakąś, jakąś zbieżność tematyczną? Próbujecie coś razem robić? z nawiązania do żartów? Czy każdy tam swoje mniej więcej? Po ile minut w ogóle Po 15 mamy po 15. Tam minut, no. Patrzysz, prowadzi i każdy ma po 15 mm. minut. Nie, wiesz co, nie Zajno. szukaliśmy jakichś takich nawiązań. Ja, ja mam akurat nawiązanie do Olki Szczęśniak akurat, do żartu, Aha. tylko ona występuje druga, występuje ostatni, to jest Aha. półtorej godziny odstępu, to nie ma no bardzo tak. czego nawiązać nawet, nie? Raz, dwa razy to zrobiłem, przypominając, kurwa, i żart, nie? Rozumiesz? Tak. I robiąc nawiązanie do tego, żeby Aha. wspomnieć w ogóle, o co chodziło. Chociaż to raz wyszło tak spontanicznie, że było niby spoko. Raz tam zrobiliśmy jakąś akcję, że tylko dwie dziewczyny są na tym wyjeździe, więc y patrzeć ruchał wszystkich w, w dupę. Nie? I po prostu każdy wychodził na scenę z bolącą dupą I miał początek żartu właśnie A tego, prawda? Aha. To już dosyć zabawnie, ale później stwierdziliśmy, to jest głupie strasznie Po mieliśmy, wiesz, zajawkę na, na backstage'u Ej, zróbmy to, to tak. będzie super, nie? Aha. A następnego dnia, nie, to chyba nie było Takie fajne w To był ten moment, kiedy nam się to wydało, że będzie spoko Patrzysz jako prowadzący, tam wiadomo, że nawiązuje do każdego występu Nie ma jakoś tak, że, że Wam się pokrywają Trochę żarty jest, jest przypał, że na przykład, ktoś tam Powiedzmy, mówi o pornografii na początku i potem ty musisz drugi raz mówić, no i no może inaczej, ale mm. o tym samym temacie i już to inaczej wchodzi. Ogóle... Wiem wie, wie, o co ci chodzi, ale nie, nie chyba nie, nie zauważyłem. Bo w ogóle nie. jak jest tyle osób, to jest trochę tak, że, że wszyscy trochę konkurują ze sobą jednak, nie? Znaczy może zawsze na występach, ale mm. jak masz też te krótsze, te segmenty, to zawsze chyba... Sią rzeczy jesteście porównywani na zasadzie, nie? Kto mm -hmm. najbardziej rozjebał? Nie? Czujesz takie ciśnienie, taką presję, żeby. że Gdyś miał więcej czasu i w innych warunkach mógłbyś trochę bardziej się rozwinąć coś, ale tu chodzi o to, żeby było jak najwięcej śmiechu. Nie? No, no tak, niestety tak, tak jest na takich. No, no w 15 minut jak przejesz o skminkę, e, powiedzmy, w środku występujesz, prawda? Tak. Albo jeszcze ja na końcu. I wiesz, Wszyscy robią śmiechy. Ja występuję, kiedy publika jest po 2,5 godziny już siedzi jest już zmęczona, tak, no to nie wejdę z rozkminką teraz. Uh -huh. Wiesz, no, bo, no jak? Co w sensie, oni... z... Zasną. Co ważne musi powiedzieć z rozkminka, No W sensie jakiś żart, który na szat nie ma dużego natężenia w puentach. Uh -huh, nie? Okay. Że trzeba trochę poczekać na, na tą tak, puentę tak. i trzeba się trochę wczuć w tę historię, żeby tą puentę w ogóle skumać na koniec Jasne. na przykład, nie? no to, to nie, ma, nie ma szans, na jak ostatnio występujesz. Jakby, był może, jakby pierwsza, trójka, czwórka występujących, mi się wydaje, że mógł coś takiego zrobić, ale tak jak mówisz, jest taka jednak rywalizacja, mm. prawda? To nie jest tak, że, nie wiem, że Boże się komuś źle życzy, czy coś, tylko no, nie chcesz y, odstawać, jak no być na tak. gorsze, że później napisali, że wszystko spoko, ale ten spierdolił, nie? Tak, tak. I tak to no, głupio po prostu, no nie chciałbym, żeby tak było. E, więc stary na no, oczywiście, że jest. no Tak samo jak wiesz, jak ja z Paczesiem występuję, kiedy on ma też taki bardzo śmieszny materiał, e, no to ja uwielbiam z nim występować, bo wtedy mam najlepsze występy, mhm. najbardziej się na rzęsach staje, nie? żeby nie odstawać od, tak. od niego, nie, bo on to jak y, lokomotywa zapierdala mhm. nie? na scenę. Po nim jest bardzo ciężko wystąpić. Mhm. A występujesz hmm? po czy nim? Czy kolejność macie różną? Czy zawsze a to, a to są? on tutaj prowadzi, nie? Kolejność Aha, mamy no tutaj zawsze to no samo. Ja występuję po wielce, Walaszczyk. Kolejność jest ta sama, jakoś tak było na początku ustalona, potem coś tam w środku sami sobie zamieniliśmy, ale stwierdziliśmy, że jako całość to będzie chyba dobrze grało. Nie? No bo też nie chcieliśmy, żeby, żeby to... Jednak występ powinien raczej iść energetycznie w górę, szczególnie jak jest taki długi, prawda? Tak żeby, tak, żeby ludzie wytrzymali, wiesz, żeby swoją uwagę utrzymali przez taki długi czas. Mhm. Więc tak staram się robić, żeby to właśnie szło cały czas w górę. No i na końcu jest wiesz, no To jest ciężko bardzo. Nie, 2,5 godziny ludzie kurczę siedzą. To, no właśnie, to tak. Jest to nie, jest, nie, nie stwierdziliście, że to za długo jednak i trzeba skrócić, czy coś jeszcze? <laughs> stwierdziliśmy. <nie? laughs> tak, ale Jak raz było dwie godziny 45, to stwierdziliśmy, że trzeba no, trochę, trochę ten krócej. No. no i no ale teraz się 2,5 godziny zamykamy. Czyli ja tam uh -huh. wychodzę na dwie godziny 15, ja wychodzę na scenę, coś takiego. Tak. Uh -huh. Ale wiesz, co, no, no, wszystkim dobrze idzie, naprawdę. Nie? Tak. Więc tak. Y też nie kombinowaliśmy, żeby. Bo jednak, jednak do końca są śmiecha, nie? nie? jest tak, że ja wychodzę i jest po prostu, wiesz, cisza, albo Jasne. pojedyncze. Dobrze idzie, tylko to jest taka już granica. Tak. Że no jeszcze dwie pię minuty, pięć i wiesz, by siadło po prostu. Tak, nie? tak, tak. No to słychać na tych długich występach. Robicie przerwę? E, w dwóch miejscach robiliśmy, a Aha. zwykle nie robimy. No co ty, to rzeczywiście, to, to, to no. ostro. No to jest taki osry. maraton, ludzie wy, wychodzą zgięci w pół trochę, nie, ale, no. ale zadowoleni. No. no póki co, wiesz, no, ludzie zadowoleni. Teraz fajnie, że te pierwsze, wiesz, wyszły występy dobrze, bo jednak ludzie się strasznie sugerują tymi opiniami w netcie, wiesz? Aha. Później słyszałem, jak ludzie przychodzą gdzieś tam na występ, a to było w, w Łodzi, albo w, nie w Poznaniu. I słyszałem, jak wchodzą i mówią, nie, słyszałem, że opinie były zajebiste, nie, Aha. że fajnie, że przyszliśmy, tak. że jednak to robi. Ja nie wiedziałem, że tak ludzie to czytają. Ja trochę, wiesz, na jakiś tam bilet na kabarety, czy jakieś jakiś bilety, bo tam mm -hmm. te opinie są tak, tak naprawdę. Tak, są nie? jakieś, no. I faktycznie ludzie to czytają, kurde, i tym mm -hmm. się sugerują, wybierając, wiesz, gdzie, gdzie pójdą. No, jest trochę dziwne, nie? Dziwne że trochę, jakiś, no, jakiś frajer ale... napisze, że to było chujowe, nie? Jak ktoś patrzy tak, o, to nie idę, kurwa, nie? Tak. Bo jakiś typ, chuj wie kto, Dokładnie. napisał, że to jest słabe, nie? No. Ja tego nie rozumiem. Nie, nie wiadomo nawet, czy jak był na występie, sobie, ja w sensie ja nie, no. nie, nie, nie wiem, kto to weryfikuje, znaczy, to, na ku, nie, jakiej zasadzie. No, tak działa, jakby... ten, ten, co kupił bilet tylko może tak. do opinię. No, no pewnie tak. No. No, tak jakby każdy no, ale... to, sorry, to było trochę dziwne. Nie, już, nie, no to ja rozumiem. Ale wiesz, no tam w, ktoś, tam w tej stronie jakiejkolwiek też ktoś jest administratorem czy coś, więc no. No, teoretycznie, no nie wiem. No w tym masz rację, bo no, ja, ja żeby... słyszałem taką opcję, że ten... Laskowika, ten występ ten kabaretowy, miał Aha. jakieś chujowe opinie e, i potem ktoś I że... spojrzał parę dni później i nagle były wszystkie zajebiste, nie było tych chujowych. Mm. No to jednak coś, to trochę dziwna sprawa, nie? Nie, no nie, pamiętam, nie. który to był portal teraz, czy tak. kabarety czy bilecik. No nie wiem, nie wiem, ale wiesz, no, oni w końcu też na tym zarabiają, więc cholerowie. No ale właśnie, tak ludzie właśnie. się sugerują, tak tym jest, jakie, nie wiem, jakie są recenzje, czy coś, ja, tam... też, też, ja nawet nie czytam recenzji filmów zanim pójdę, nie zazwyczaj. I ja nie? też staram nie? Bo... się, nie? nie? bo, bo wolę jak, naj... jak wiem mniej więcej, że coś ciekawego może być, to wolej pójść w ciemno, nie ale ktoś ostatnio, a jak byłem na występie tego, Daga stanhopa to nawet on mówił, że tak trochę pół żartem, ale chyba tylko pół żartem, w sensie, że on podciągnął ceny biletów, w sensie podniósł, bo, bo ludzie wtedy lepiej się bawią. Ale to chyba nie w Polsce. No być może nie, ale wiesz, ale jednak... Je, jeśli występ jest dobry, mm -hmm. nie, że chujowy i no, zapłaciłem więcej to ekstra, ale jest dobry i, i ten bilet jest trochę droższy, to może jest coś, odrobina coś... elementu tego, że wiesz, jednak przyszedłem na, na fajny wieczór, odstawiłem się coś tam w teatrze mm -hmm. tego, Już jest odrobina więcej nie. jakiegoś takiego prestiżu może w tym, no nie wiem. To jest tak jak że, że w necie, jak, że ludzie nie cenią tego, co dostają za darmo. Może być zajbisty mixtape, mm. tam sobie ściągnąłeś za darmo, ale jak go kupiłeś, jeszcze on jest tam ładnie oprawiony, że to, to jest inny, inny chyba klimat. No, nie, nie wiem, masz nie szansę, wiem. oczywiście. Ja, nie, myślę, że tak jest 100%. Tak. Jak my mamy te towarzyski, właśnie ten. Nie ma podnego wejścia na ten working program, prawda? Przechodzi każdy, jak to No tak, właśnie. I, Bo, <laughs> i no, kiedy no, ci no, do mnie i mówi. Ja to jakiś tam słyszałem, jak już to mówiłeś na poprzednim Work in Progress, nie? Tak. wam ten żart, nie? I mówię, kurwa, na darmo tu przyszedłeś, nie? No kurwa, sorry. Spoko, spoko. To chyba jest ten... Zapomniałem, o czym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja też. O biletach mówiliśmy. O biletach, a o cenie biletów, o biletów no. tak. Masz Jakie masz plany na najbliższe lata właśnie poza... Lata. Proszę, ustaw, sobie, no nie wiem, nawet na rok czy na dwa ustawiasz sobie jakieś takie cele konkretne, czy po prostu wiesz, co się dzieje, to się dzieje, tak? E, bardziej co się, to się dzieje, to się dzieje, bo jak e, założyliśmy bankartów, czyli tam było do, do dwa i pół roku temu gdzieś tak myślę, e, czy może dwa lata, to, to wtedy miałem taki plan właśnie, żeby no za jakieś trzy lata normalnie, żeby występować, żeby to się zwracało wszystko, tak, tak, <laughs> że, tak. żeby już coś na tym zarabiać po prostu. No, jasne. Wtedy będę wiedział, że jeżeli tak nie będzie, to może faktycznie nie ma sensu tak. wiesz, poświęcać się temu tak strasznie, tylko robić to faktycznie tam mhm. jako hobby, prawda, albo no, zajawkę. No to, to ci się akurat sprawdziło, nie? W sensie, że to... Tak, ale właśnie to się wszystko jest dużo szybciej po prostu tak, idzie. Tak. Więc ja teraz już, nie wiem, wiesz, jak. Mhm. w tym roku jest też gala, na której też wiem, że biorę, biorę udział, tak. nie? na przełomie stycznia i lutego. No to na razie do tego czekam moment, prawda? Już nie mogę doczekać, ja mam przygotowany już materiał na to. Uh -huh. i, no, I czekam na to. No, a w lutym pewnie będę pisał już materiał taki, wiesz, może nawet celowy, nie? Jakieś takie 45 minut, może godzina. Uh -huh. Zobaczymy, czy mi się uda, tak naprawdę. Jak nie będę miał tego materiału, to nie będę go pisał na siłę. Że, o chuj, będę. Dopiszę jakieś 15 minut, wiesz cokolwiek, no, tak, nie? Tak, tak. Jak, jak się uda, to było super. <Ky> jak, jak, jak, jak nie, to po prostu no, pisać jak najwięcej. Tak. No. Bo teraz to tak wy wymieniasz jakby jakoś na bieżąco, tak? że coś tam poszło do telewizji, no to tego już nie mówisz. I... E, znaczy do telewizji na razie wrzucałem tylko wszystko stare, nie? Nie, uh -huh. nic no nowego tak, nie. nie wrzucałem kompletnie, bo teraz mam ten nowy półgodzinny właśnie materiał uh -huh. e, i 15 najlepszych minut musiałem zostawić na galę, czyli nie mówię tego w sensie na scenar time ie. Na występach klubowych, gdzie występujemy jako karty, albo ja tak. występuję po prostu z kimś tam, no to robię cały, prawda, bo wiadomo, że gala to jest jednak najlepszy materiał z 2015 prawda, uh -huh. roku. E, więc tu na razie ten, ten materiał na razie jeżdża. Gala, czyli gala stand-upu organizowana przez Antrak. Tak, tak, tak Żeby że an... była jasność, bo tak, może ktoś jasne. nie wiedzieć, jasne. Nie? Tak, taki, To w sumie takie największe wydarzenie stand tak, na no w no Polsce, tak, no. tak. Nie wiem, to jest teraz ciekawe, czy będzie rekord we Wrocławiu, jak zresztą około 3,5 tysiąca, w no pewnym celu to w hali stulecia, tak? Mhm, tak, to, stulecia. Tam, aha, czyli to, to nie była pełna sala? Ja nie wiem, ile tam osób wchodzi. E, znaczy oni na tyle tu salę po prostu mieli zabukowaną jakby, e, ale tej sali wchodzi chyba kurwa za 8 tysięcy aha, czy 9, tak, jak to są tak. oboczne trybuny. No jeszcze, tak, bardzo wiesz, możliwe. To jest ogromna hala. Tylko te, jak tu występowaliśmy, to było tylko, wiesz, jakby to na płasko, jak to nazywa, ziemia. No, no tak, na, pod sceną, na parterze Na parterze, pod sceną, na parterze no, dokładnie. No. Plus takie trybuny, które są na wprost od sceny, prawda? A bocz tam był zasłonięty i tam jakby nie było odszedowanych miejsc w ogóle. Ale tam jest, wiesz, więcej miejsca na tej sali. Ciekawe, no fajnie by było, jak było jeszcze więcej, bo to taki bardziej dla zajawki, że będzie o, kolejny rekord, że takie pokazanie, że stand-up się bardzo rozwija jednak tak. I, i może się też by inne agencje zainteresowały stand-uperami, żeby im trochę pomóc tymi, co, co ogarniają, prawda? Tak. Żeby oni sami nie musieli się zajmować załatwianiem swoich występów, mm -hmm. bo to jednak jest bardzo dużo pracy, prawda? Żeby, żeby ogarnąć jakieś sale, czy organizacje, plakaty, dogadywać się ze wszystkimi menedżerami i tak dalej, jak to ma wyglądać. To jest roboty, nie? nie tak, możesz jest... się skupić na, na sobie. To no, jest osobna praca trochę, nie? Jakby. No, wy wy na no, to właśnie. robicie na, na własną rękę, czy już teraz macie kto? Nie, już z, A... z Antraktu. Prosto, tak, wiesz? Tak. Oni nam mają uh -huh. salę, z którymi współpracują już, prawda? I oni to organizują. Tak. E, my sami nie organizowaliśmy już dawno kiedyś. jestem poza tym working Progress, gdzie tam mm. wiadomo, taki na lajcie jest. Tak. E, no oczywiście jak dostajemy jakieś zaproszenia takie, że ktoś zaprasza tam no, na coś inny z różnych miast, że gdzieś tam odchęcają scenę i tak dalej, no to już z nami dogadują bardzo, no tak, tak. że tam po prostu jedziemy, wiesz, zrobić swoją robotę, żeby tam... Im więcej scen, tym lepiej dla wszystkich, prawda? Tak. Więc nie mam jakichś tam wymagań wielkich czy coś. Tylko, wiadomo, że trzeba wiesz, wszystkim też pomagać przy tym wszystkim, nie? I, I pracować. Olka, wiesz, teraz ma scenę w Częstochowie, gdzie przychodzi sporo ludzi. E, jest scena w stramika w Poznaniu, mhm. gdzie też jest regularnie sporo, sporo ludzi przychodzi, że można się wiesz, pokazać przy tą widownią. Tak. Im więcej miejsc, tym lepiej, nie. Mhm. Bo komedia poszedł w Krakowie, oni tam mają tych imprez od chuja, bo tam mają co tydzień, czy co dwa tygodnie, jakieś różne eventy. Dużo darmowych, darmowych i przez to, to nie, nie rozwinęli tej sceny tak bardzo. Przez to, że tego było za dużo i tak. za dużo było darmowych, co później zbiletowano. To ludzie mówią, dobra, za gdzieś będzie za darmo, to po chuj teraz będę płacił, nie? Tak, tak, Mi, Michał mówił coś o tym właśnie. Jak to w Krakowie tak. jest, nie? No. A za bilet, to wiesz, o nie. <laughs> <laughs> Cześć, że jak teraz byliśmy w Krakowie, to była do, dobra publika i sala też chyba wy, wyprzedana. A w studiu byliście? Yy, tak. Tak, no tam, tak. Se, tam fajnie jest. Tak, fajna tak. sala jest, no. To jest właśnie wszystko kwestia widocznie do, do czego tam ludzi przyzwyczajesz czy coś I... No bo mhm. wiadomo, że jak masz występy darmowej nagle byś chciał 15 za to, to nic co jest kurwa? Jakby no. coś się zmieniło? Tak? <laughs> Dokładnie. Niby... No a tacy doby się zrobili, no, tak, no bez tak, przesady. No. Ale, ale tu właśnie chyba masz rację, to, to co mówił Doug Stanhope. Zrobili wejście po piątaku podyszce na, na to, gdzie cokolwiek tam robią innego, a żadnych stand-up, czy impro, czy coś. Mm -hmm. I tak to było sensowniejsze, nie? Tak. Nie, impreza darmo. Później ludzie nie przyjdą na normalne imprezy. Tak, tak. No Zresztą to też jest, ja jakby rozumiem, że nie każdego stać na jakąś tam rozrywkę dodatkową, czy coś, ale to zawsze jest dla mnie dziwne, że ludzie oczekują jeszcze mają w ogóle wymagania wobec no. kogoś, nie płacąc mu nic. nie, W sensie tak, tak jak nawet na YouTubie, no rozumiem, że tam już na pewnym pułapie to ktoś tam zarabia na, na reklamie czy coś, ale ludzie tam oglądają za darmo, kurwa, regularnie te, te odcinki co tydzień coś i potem nagle się nie pojawi jeden, co jest, kurwa, gdzie jest <laughs> odcinek kurwa. No, Wiesz, to jest... no, ludzie są strasznie roszczenia no. Tak. Szczególnie winać, jak są na no nie mówi, prawda? Tak. No, przecież hejt naki znaczą Monsterzy po no, niektórymi filmikami, tymi snebowymi. Uh -huh. No to nie wiem, no ze śmiech na sali już. <laughs> ja mam upaw. No. Tak. U mnie gdzieś podpisał ktoś, trochę wieje Bautroczykiem. Uh -huh. No kurwa, Bautroczykiem to, to zobaczyłem, ja nie mogę. <laughs> I tylko zastanawiam się, czy to był komplement, nie? Czy chciałbym uh -huh. pojechać, nie? To też tak. nie wiadomo. No właśnie. Może w jego ustach to był komplement. Gorzej mi ktoś kiedyś powiedział, że trochę wyglądam jak no To też kurwa, już chyba gorzej nie można. W ogóle ludzie mają coś takiego, że bardzo lubią porównywać, nie? nie tylko właśnie wygląd, co też często się zdarza, ale no, że zawsze musi być jakieś odniesienie, nie? A tam polski Carlos Mencia, tak, bo coś nie tak. wiem, co no wie. Ja U mnie chyba... kiedyś napisali polski Dickie Gervais, nie? Tak? No ja nie wiem, nie wiem w jaki sposób. Nie, nie, chyba nie, chyba nieszczególnie, no ale. Jakby, nie, nie wiem dlaczego, może to ludziom to ułatwia po prostu odniesienie się, zdefiniowanie tego, co widzą. Nie wiem dlaczego. Siedem, że siedzi przed komputerem po prostu i napisze coś, nie? Yee, tak. I to w wychodzą po prostu nagle. No, w sensie polski rikic w no to chyba mega komplement, ale nie no, tak, tak, tak, Ale to, to... nie widzę podobieństwa stylu za bardzo. No, nie no, ja, wiem, ja, no. Też nie, ja też nie, ale mi bardziej chodziło o to, to te hejty, nie? Że to jest tak. takie po prostu wyżigiwanie się na kreaturę. No? Tak. tak. To jest, to, kompletnie tego nie rozumiem. Jak no. też może napisać, wiesz, że, że to komentarz, to jest chujowe. Tak. I to wszystko, nie? Ale chciał mu się to napisać, nie? Mm. Kurwa, co on w głowie, to jest, żeby, żeby to, żeby miał motywację, żeby to zrobić. Tak. Ja, ja to kompletnie Ja, ja nie to też czasami widzę że rzeczy w necie, które mnie wkurwiają i mam ochotę może skomentować, ale to jest bardziej jakieś. Nie, jest w tym może jakiś powód, to i tak jest mój osobisty problem, że mnie to denerwuje, mm. ale jest z tym jakiś powód, jakiś coś ideologiczny, ktoś coś rzeczywiście robi, co uważam za złe, a nie, że no, masz słaby żarty, no, gości. i tak mnie to w kurwie, że muszę <laughs> wszystkim o tym powiedzieć. Nie? No dokładnie tak, no, ja, ja, ja nigdy nie zrozumiem, jakby, co tym ludźmi kieruje. No, Bedard ma w tym nowym programie właśnie o tym, nie, że oni gdzieś muszą być, ci hejterzy, no gdzieś tak. to, na no, są, na bo... sali pyta zawsze, nie, czy ktoś no, jest, to, nas, tak, kto tak? pisze. No na pewno gdzieś są przecież, no? Tak, tak. Ja tego, tego, tego nigdy nie zrozumiem. To jest strasznie, strasznie, strasznie głupie. Nie, ty nie piszesz, a nie odpisujesz na komentarze, czy coś czasami? E, wiesz co, jak ten kanał 20 stand-upów dopiero ruszył, to tam Karol mówi właśnie, żeśmy odpisywali, że był kontakt z tymi ludźmi. Mhm. Więc na początku trochę pisałem, a teraz już nie. Ja tak, tak, W dupie to. Tak. Nie, bo to jest, jak jest, masz mniejsze grono, to może jest nawet fajne, jak jest to pozytywne i w ogóle, ale później to już ciężko. To... Znaczy, no, to co mam pisać? O dzięki. Tak. No, no, do, no dokładnie. Dzięki tak. nie? No tak, kurde. Tak. Szczególnie jak ktoś napisał, o stary jesteś najlepszy, kurwa w Polsce, ale rozjebałeś, to no, dzięki. No, Dzień, tak. Dzięki pozdrawiam serdecznie. Zapraszam tak. na żywo zobaczyć. Cześć. No właśnie, właśnie. Tak na centami mamy, że schodzimy ze sceny, jak już wszyscy, wszyscy wiesz, skończyli, nie występy. Schodzimy i mówimy sobie, stary byłeś najlepszy. No, dzięki ty też byłeś najlepszy. O, o i ty też byłeś. No, też byłeś, O, i ty też byłeś najlepszy. No dzisiaj byłeś najlepszy, ty jednak, ty też. To, to jest tak, takie tak, zabawne, tak. kurde. No. najlepszy, ty też. Dzięki. Właśnie, bo nawet jak, jak ludzie oglądają klipy w, w necie, jakieś zupełnie osobne, nie, nawet nie, że z czy coś, to, to jest ten, o, ten najlepszy, albo lepszy od tamtego. No. Ten, no, okay, no. Ale muszę porównywać sobie. Tak, tak. Wiesz, no też w sumie, jak my z Krołem żeśmy robili tą arenę snapperów, gdzie była taka rywalizacja właśnie między snapperami, mhm. to było stricte pod publikę zrobione, prawda? Tak. My robiliśmy też oceny brawami. Wiesz, staliśmy na scenie i słuchaliśmy, potem mieliśmy aplikacje już, nie? Tam, które głośniej Aha, brawa nie. wyjdą. Eee, ale wiadomo, że to już nie jest miarodajne. No, no ta, ta nie, nie. aplikacja, no ktoś gwiznie, nie? I nagle tak, wygrałeś, tak. nie? Bo ten y -y. typ z tyłu gwizdnął. Tak. Także to mieliśmy taki zamiar, że to na luzie to było, prawda? Że tak. to było dla publiki to całe głosowanie. Eee, a my żeśmy występowali. Mhm. Tylko trochę formy mieliśmy właśnie, teraz widzę, że słabo, bo wiesz, po dwie minuty tam mieli występujący. W pierwszej rundzie, to wiesz, no kurwa, trochę źle do tego podeszliśmy, mieliśmy pomysł, żeby zachęcić publikę, żeby przyszli na występ i zaczęli z tych snaperów, których po prostu w ogóle nie znają. I to się udawało, nie? Bo publika tak. była na tych arenach. No tylko też się, że jakaś rywalizacja zaczęła się robić, taka, wiesz. Już nieprzyjemna. Tak samo jak była Polska Liga Stand-Up'u, wiesz, to co zaginiony wieczorek, wiesz, e, organizował. Nikt, nikt kontaktu z nim nie ma już? Nie, no? jak ja z, od kolejnych ludzi też od kolejnych historii, ja, ja dopiero teraz zauważyłem właśnie, że jakby jest, jest nieobecny. Zapewne. Nieobecny, nie, bo tam jakaś afera jest mega, przecież, wiesz, znowu tam no, znowu Znowu komuś wisi pieniądze. No, jakieś grube teraz poniknęły z różnych, z różnych stron. Kur... E... Jakieś sprzęty, jakieś na aha, aha, co okay. i w Lombardzie pozastawiał, jakąś masakra jest. Ja pierde. Wszyscy go szukają. No widzisz, Właś... no to może tym razem jakby już będzie konsensus co do tego, czy warto współpracować z tym człowiekiem, <laughs> no, no, czy nie. No, bo wcześniej dokładnie. było tak, a to tam jakaś prywatna sprawa, coś tam, nie? A... Nie, nie, no żyjesz, Ale... ja, ja wiedziałem jaka sprawa była wtedy, nie? Tylko jak on tą Polską Ligę organizował, my się z nim spotkaliśmy z Karolem. Yy, on tam, wiesz, swoje. Zostawiliście kosy do brzucha. i yy, Nie, on tam zaczął, wiesz, swoje gadki tam piękne. Skoro mm -hmm. yy, oczywiście od razu mówimy, że no, temu typowi nie ma co ufać kompletnie. No, ale to polska legacyna nam się da bardzo fajna, wiesz? nie mieliśmy w ogóle za dużo perspektyw jeśli chodzi tak. o występy, z fajną ekipą, wiesz, żeśmy występowali. No, no. I nam się to cała akcja podobała. Tylko ja byłem jedynym gościem, który go ścigał, jeśli chodzi o, o um, przejrzystość tej całej, całej imprezy. Nie? Uh -huh. Ja mu pisałem, że po każdej imprezie pisał, ile poszło biletów, ile tu, ile tu, że już po każdej imprezie było rozliczenie, prawda? Tak. I nikt mnie z tym kurwa nie wspierał, nie? Po prostu no, ja napisałem no, to i wszyscy mieli to wyjebane, a ja stwierdziłem, pierdolę, będę go męczył, nie? No, no. No, i wszystko w pierwszej lidze było w porządku, nie? Wszystko poszło jak trzeba. Tak. No i była druga, druga ta liga. Druga mi się kompletnie nie podobała. W pierwszej było fajnie, żeśmy jeździli, był luz na te, wiesz, na, na te rywalizacje. Była bardzo, bardzo fajna atmosfera była mhm. na całych naszych przejazdach bardzo mi się podobała ta cała impreza. Potem na drugiej już była spina, nie? już widziałem, że tam się ludzie dołowali, jak mieli mało głosu, wiesz. Mhm. Już tak się to zrobiło niezdrowe i wtedy stwierdziłem, że na pewno w nie będę brał udziału. Jeszcze nie wiedzą, że nie będzie następne. No i wtedy nie męczyło to rozliczenia już, nie stwierdziłem, kurwa, ja już wyszedłem na chuja w poprzedniej, nie, to już teraz mam to w dupie. Cześć. No i nikt go nie męczył, no i wyszło, że impreza kurwa nierentawna w ogóle, nic na, na minusie y wyszedł niby, nie, z y tego. No, no i, znaczy. później, i cała afera później jeszcze wystrzeliła, nie, i, i zniknięcie wieczorka. Nie, to, to jest tak. straszny typ, kurde, Ale co, ale, że od, kogo, od kogo pożyczał ten sprzęt? Od Do jakiejś firmy? Chyba jakiejś hmm. firmy. No, ale tutaj szczegółów nie znam, więc tak nie chcę za bardzo zapominać no o tym. Ale po prostu dużo dużych słyszę, że tam wiesz, tak, że tak. tu w, w różnych miastach starych w ogóle jest, hmm. nie, no jest hardcore. Nie współpracować z wieczorkiem tak. nigdy, nigdy. Tak, to jest chyba ten moment, w którym możemy jednak publicznie powiedzieć, że Tak. jakby jestem ogólnie w miarę przeciwny biczowaniu publicznemu ludzi za to, że tam na przykład o coś tam może kiedyś zajebali żart... No dobra, to jest, nie będę w to wchodzić, to, no to, to jest, ci to jest głębszy temat, to się... No. no nie, bo jeszcze chcę kiedyś o tym powiedzieć, ale... Tak, ale w przypadku, kiedy ktoś defrauduje jest po raz kolejny, no to chyba... Tak, już można Możemy powiedzieć do mikrofonu, Marcin Wieczorek, nie współpracujemy z tym panem, nik nikomu nie polecam. Tak, tak. No. Dobra, to kolejne, dzięki. Dzięki, pozdrawiamy cię, Marcin, cześć. Gdziekolwiek jesteś. Tak. <laughs> nie, ale słuchaj, jakiś... Jak dłużej się zajmujesz tym, tym stand-upem i tak dalej masz, yy, czy może zawsze miałeś jakieś takie ambicje, żeby coś jeszcze tam yy, poaktorzyć trochę, jakieś skecze, coś pisać, czy, czy, czy to jest to, na czym się chcesz skupić i najbardziej ci to odpowiada występowanie na żywo, przed publicznością? Znaczy, wiesz co, na no występowanie oczywiście, że mnie jara i zajebiście, im więcej no pewnie, tym lepiej, tak. ale chciałbym kiedyś na przykład właśnie, wiesz dobry polski sitcom zrobić, ten, ten. no to było zajebiste, no ja, ja bardzo lubię sitcomy amerykańskie, uh -huh. przecież nie wszystkie, bo dużo gówna jest, ale niektóre są zajebiste ten, nie? ten. i to jest coś zajebistego. My... Ja, ja, ja nie bardzo widzę się nad w takim, wiesz, czynić na poważnie jest tak jak Louis, nie? Uh -huh. Ja ja tam raczej Mm, nie, nie w moim stylu po prostu, tak. żebym ja to zrobił. serem mi się zajebiście podoba, jest moim genialny, kurwa. tylko że ja bym tego nie zrobił po prostu, uh -huh. nie? Ja, mógł, ja bym bardziej coś śmiesznego wydaje, tak. że mógłbym zrobić, no i w przyszłości bardzo chętnie miałbym mm. mieć sitcom, nie? Yes. Czy pisać scenariusz, jakby udało się zagrać, to w ogóle było fajnie, tylko nie no wiem, czy tak. musiałem sprawdzić, czy w ogóle potrafię, nie? Tak. Czy to ma ręce i nogi, ale A. dla mnie to zajbiste zajebiste. By A chodzisz na, na jakieś castingi, nawet tam do reklam, czy coś? Nie, czy? nie. nie. nie, nie. nie. nie Bo, się. ale byłem kiedyś malanowskim, także wiesz, podstawę malowaczem, ale... który przebijał się przez ścianę do jubilera, nie? Podaj młotek. <laughs> musiałem zrobić taką wiesz, żeby kurz poszedł z rąk. Aha. Kurde, no nie no. Spoko. Ale to miałeś kwestię nawet jedno, to już ten. O, podaj młotek, coś tam na pewno to, wiesz, jest jakiś takie, nie. I nagrywali no, jakiegoś jakąś do no, kamerą, między żaluzjami, więc nad nie widać konkretnie, że to ja jestem. No, tak. Ale polecam odcinek tytuł Pukanie w ścianę, Malanowski, możecie zobaczyć mój performance. Pier, pierwszy. <grym> czyli to był twój pierwszy telewizyjny występ? A nie, miałem wcześniej, teraz już nie ja a, byłem a, w joysticku, wiecie. stary. O, kurwa. Jak był joysticka, w ten, ten program, że tak, Grałeś taki... się w gry, uh -huh. rywal z inną klasą, z jakiegoś innego miasta. Coś kojarzę. No. A da, to dawno, to były lata 90 tak? Tak, czy? tak, uh -huh. ja wtedy to było dokładnie, wiesz co, miałem, nie wiem, piąta, szósta klasa, mam to pewnie 90 Czwarty, piąty, coś mhm. takiego, nie? E, nie ale to było zajebiste. By, I tam teraz była ktoś znajdzie że starej będzie to na YouTubie zobaczyć. Ja to ściągnąłem stare. Za... A, stary. to. Mam to bo ja, słuchaj, ja stwierdziłem, że chciałem to zobaczyć, nie? Mhm. E, I wpisałem na jakimś forum, y, gdzie coś tam pisał o tym programie, I napisałem, że, a, że byłem w takim odcinku, coś tam, coś tam, nie? I goś mi linka podrzucił, rozumiesz? Od razu. Czyli po prostu są tacy maniacy, <laughs> tak. że wiedzą, gdzie jest każdy odcinek Joysticka z za 90. Ja tam w Gwiazdo wieczoru, tam w każdym odcinku była gwiazda wieczoru, to ci celebrytak, ktoś, jest celebryta, ktoś jest znany. I gwiazdą był Ryszard Łabędź, sędzia koszykarski. <laughs> Grałem w grę Lef Leon, a potem w NBA chyba właśnie 95 czy 96. Aha. Nie no, piękna sprawa. <laughs> super, super. I co z tego... Zmuciłeś tego kroś, z którym... Zmuciłem, bo no. ja, ja, w tym nie umiałem grać, ale chociaż widziałem, jak się rzuca, Trzeba przytrzymać enter. I puścić, nie? A on zaraz wciskał i, no dobrze pilnowany Jordan tutaj, Aha. wiesz? A jeśli nie był Jordana, tylko mu napisane Player One. Bo nie tej. mieli prawa żeby jego nazwiska użyć, no, nie? Tej. I on ciągle tu jakiś nowy zawodnik na boisku, nie? Kurwa, Jordanem zapierdala. <laughs> ja nie potrafię w to grać. A wygrałem dwie gry, Katarsis i Lef Leon, oryginalne. I te dwie gry przehandlowałem na studiu na jednego pirata No, no serio Było no, tak chujowe ta No tak kurde. Nie, to ja, ja, mnie, mnie to ominęło chyba akurat więc ja, Ale teraz sobie poszukam Zjaram się i będę oglądał Joystick. Kurde. Aż na mnie trafisz